Subiektywny podcast sportowy. Yy, odcinek... O, ręcz strzelił gola. O, o. Odcinek 102 subiektywnego podcastu sportowego i chciałbym oddać głos w ręce ojca dyrektora. To znaczy moje, moje <tryk> ręce? No bo Ren właśnie wyrównało w meczu z Marsylią, i myślałem, że Marsylia zaraz będzie mistrzem. <tryk> myślałem, że to ważne. A tak, to Ren okazało się, że jak 102 podcast, to nas 102 są. To słuchacze, a w zasadzie można by powiedzieć nawet nie niesłuchacze, bo pisacze, bo ten słuchacz to powiedział, że on nie słucha. Co on... Kolega nasz z Madrytu? Tak, kolega frajer z Madrytu, co powiedział, że nas nie słucha, zarzucił nam nieobiektywność. No bo, jak ne? nas nie słucha, to skąd wie, że jesteśmy nieobiektywni? Zatem jak się nazywamy subiektywny, to jak możemy być <śmiech> obiektywni? Problem, y, problem podobno polega w tym, że jesteśmy podobni do rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Y, że katalońskie mamy rozmowy niedokończone. <śmiech> Ale <śmiech> do nas nie dzwonią. Kto? Nikt. No słuchaczy. Do nas nikt nie dzwoni. Nie Czasem do mnie dzwonią. No, do mnie. no ale no. możesz rozwinąć myśl? Bo ja chyba zgubiłem ten wątek gdzieś. Trzeba czytać no nie, bo to jest rozmowy świeży, niedokończone bo to jest pod to no, dzisiejszym. Się... Dzisiaj nie czytałem to jest niestety, ponieważ... dzisiejszy wątek, który wziął się z szyderki na temat gry głową Cristiano Ronaldo. Artykuł napisany na zamówienie dla dziennika Marka przez pana z Walencji, który zanalizował jego grę głową i ale napisał... Ale jak że... można szydzić z szyderstwa? <laughs> No bo Można. uważam, że ten artykuł <laughs> jest szyderstwem samym w sobie. No jeżeli ktoś pisze, że jest to yy, zawodnik, który obecnie najlepiej na świecie gra w, pił no to to jest szyderstwo. w piłce nożnej yy, współczesnej, najlepiej gra głową, to, to znaczy, że ktoś żartuje albo nie oglądamy Być może bardziej sarkaz, mówię. ja wiem. No być ma, ale doktorze. to wspólnego z nami, przepraszam. Że ktoś no bo ja poruszyłem ten wątek. Nie, bo wydaje mi się to dosyć naciąganą y, te, teorią że jeżeli, no wiadomo, że jeżeli ktoś ma metro m z kawałkiem i jest dobrze zbudowany, to od czasu do czasu mu piłka na czerep spadnie, jeżeli jest w polu karnym i strzeli bramkę głową, no ale e, jeżeli ktoś w sezonie strzela dwie czy trzy bramki głową e, grając w ataku Realu Madryt no to sorry, no taki raul czy Morientes, to byli ludzie, którzy strzelali w Realu Madryt 7-8 goli w sezonie głową i nikt nie wiedział o nich, że są najlepsi na świecie. Po prostu w tej chwili jest taka sytuacja, że jeżeli y, Cristiano Ronaldo kucnie, y, to prasa madrycka napisze, że najlepiej w świecie kuca, jeżeli, y, jeżeli klęknie, to najlepiej na świecie klęka. No i, y, a teraz akurat strzelił gola. No, wracając do tego naszego Radia Maria. No to chciałem powiedzieć, że jest to dosyć kuriozalne, bo my po prostu sobie tutaj reagujemy na, na to, co się wy, wypisuje albo wygaduje, albo tam dzieje się generalnie w mediach. E, na przykład e, hat-trick e, przeszedł w prasie madryckiej, zupełnie jakby, jakby się nic nie wydarzyło, tak? E, a to był półfinał Ligi Mistrzów. E, hat-trick Messiego e, w ćwierćfinal Ligi Mistrzów. Też przeszedł w Hiszpanii tak bez echa, oprócz mediów katalońskich. A dzisiaj głównym artykułem jest artykuł o tym, jak to Cristiano Ronaldo najlepiej na świecie gra głową. Jak ktoś widział kiedyś Mario Jardella albo Patryka Klaiverta, albo paru innych piłkarzy, o których pisałem tam w komentarzach, no to wie, że Cristiano Ronaldo jeszcze lata świetlne musiałby spędzić takim Mario Jardelem w roli trenera, czy nie wiem, z Gabrielem Batu, Batistutą, Batistutą, żeby grać tak jak on. No, więc ja tak tylko głosem rozsądku chciałem się tutaj posłużyć przy okazji podcastu. Ja, ja, się, ja się nie wypowiem, bo ja jak mówię dzisiaj akurat nie śledziłem komentarzy, więc kolega spał. Nie czytałem, tak. Kolega próbował się wykurować, żeby być w stanie nagrywać. Słusznie, ja też jestem chory, gardło mnie boli, bo bambusy sadziłem. No ja jestem zdrowy, tylko uważam, że tu nie ma nic do dodania Jestem zdrowy, ale zmęczony Znaczy Ernest akurat jest, napisałem no, w komentarzach Jedynym znanym mi piłkarzem, który potrafi zdjąć okulary Zanim uderzy piłkę głową no, także... Życie do tego zmusza Także, także jak Cristiano Ronaldo kiedyś zdejmie okulary w locie To będzie mogli rozmawiać o grze głową wreszcie z nim. Tak, wtedy dopiero będziemy mogli rozmawiać o tym. No, także... No zakończmy ten smutny temat, bo co on może wiedzieć o Bani? No niewiele nie wie szczególnie, że rzeczywiście na 33 gole, które strzelił w karierze głową ze 177, które w ogóle zdobył, no to, no to w Hiszpanii zdobył raptem 2-3 bramki, a reszta to są gole strzelone w Manchesterze United, gdzie na bokach tacy piłkarze grają, że tam można by słup postawić. I też od niego by się piłki odbijały i wpadałyby do bramki. No, słynął z tego zawsze. To. Zawsze. I z prawej, i z lewej tam ma to dorzucić piłkę. A w Anglii też był taki zawodnik, Philips się nazywał, on grał w Sunderlandzie. Mm, jak został królem, tak, jak został Królem Strzelców. On ile miał? 170 centymetrów? No niewiele więcej. Ja, op, goli, procent, 11 goli tak, strzelił, no. jak zdobywał wow. koronę jak Króla Strzelców. 11 goli strzelił głowę. Ja bym nawet zaryzykował może dość kontrowersyjne stwierdzenie, że Arkadiusz Baum bon grał lepiej głową niż <laughs> Cristiano Ronaldo. <laughs> no. On też mały był, a fakt, że no on przeciwników, którzy mu przeszkadzali miał z reguły gorszych, bo, bo grał w lidze polskiej, a nie w no ale, angielskiej. tak no był królem strzelców Ligi Polskiej z 14 bodajże golami, to był taki sezon G. A gdzie we, we trzech chyba byli na, na, na czele. Bąk, Czereszewski i Śrutwa, czy, tak. czy ten drugi z ruchu, no Bizacki. Bizacki. Ale wcale nie jestem pewien. Drugi z ruchu to Bizacki, ale czy on wtedy był królem strzelców? No któryś z nich Król. wtedy był tak, królem Król strzelców razem z Arkiem Bąkiem. W tym sezonie Arek Bąk z rzutu karnego wykopał piłkę na ulicę konwiktorską. <głos> <głos> Byłem na takim meczu, a to jest <głos> dosyć, dosyć duże osiągnięcie. <głos> I, tak, I tak dobrze, że Polonia jest w Warszawie, bo w mniejszym mieście to w ogóle mógłby gdzieś tam wiesz, poza granicę miasta trafić. No, zawsze mi się przypomina taki stadion, bodajże w, nie w Bodzentynie. Chyba w Daleszycach jest stadion położony w taki sposób, że jak mecze jest rozgrywany tam w aklasie, to y, gość na pontonie... Spartakus to jest jakaś czwarta liga. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że tam gość na pontonie jest jeden zacumowany y, i bo piłka czasem do wody wpada i wtedy on wiosłuje po piłkę, bo jest blisko bardzo. No taka liga, no. Swoją drogą wiecie, że mamy reprezentanta Polski byłego w Aklasie. klasie y, tak. ba Bartosz Karwan podpisał tak. kontrakt z Dety Tychy. No, tak, tak. tak. To od jakiegoś czasu tam gra Bartek Bartek, nie wziąłem koszulki, karwan <gry> <gry> Ciekawe, czy tam <gry> <gry> zapomniał. Ale czy on robi z powodów czysto hobbystycznych? Czy... No, Bartek, no, warce war, war, war, Rozwiązano z nim kontrakt, był wolnym piłkarzem Jaka jest w, go, w jak jak Jato, nie, jak wice, Jego poprzedni klub go nie chciał A chłopak no w ogóle tłumy, w tłumy się nie rzuciły i, i Ani w pierwszej, ani w drugiej, ani w trzeciej lidze nawet Znaczy, podobno było tak, że, że niby miał propozycji Z pierwszej ligi, ale on nie chciał grać w pierwszej lidze no to tak no się wolał, mówi, to tak, to tak wolał, się wolał, mówi z reguły. Znaczy prawdą jest, że trenerem z tych jest jego bliski znajomy i kapitanem zdaje się jest jego kolega jakiś z dzieciństwa. Czyli Sam atmosfera tak. familijna. Tak, tak, tak. Ale widziałem nawet fragment no, na meczu. W klasie tak bywa. Ja ja powiem, tak. czy widziałem fragment meczu, no to, to jakoś nie, nie było jeszcze strasznie. Ale to chyba redaktor Zawada miał grać. Ale ja kontuzji się wybawiłem i R będę ale grał. Ale miałeś grać w klasie, To grałbyś na, na, na tym samym poziomie co Bartek Karwan 3-2 no, ja z Norwegią. Ja zwątpiłem, z, zwątpiłem jak grałem przez jeszcze sezon w wieku. <laughs> zwątpiłem, jak grałem przez sezon wyżej niż Wojtek Kowalczyk. To, to, to już wtedy zwątpiłem, a teraz się okazuje, że jeszcze miałem grać, bo Karwan jest w naszym wieku mniej więcej. także. No mniej więcej, tak. No, no, trochę młodszy. No tak, no ale ja niestety zapalenie Hillesa wyłączyło mnie z, z gry w tym... No, Nie zapalenie brzucha. W tym zacnym klubie warszawskim, ale, no, ale od jesieni ja tam jeszcze pokażę, co, co potrafię. Ja tu na jeszcze wr wrócimy z Olem. Tak jest. Słuchajcie, wiecie, że strasznie dawno znowu nie nagrywaliśmy podcastu? No wiemy. Nie, no, wiecie, że tydzień. dużo... Duż... jakiś był długi weekend przecież po drodze. No, bo na dwa, busy dwa tygodnie. Na no. tygodnie. No. Wiecie, no tak, że dużo no, się wydarzyło. W międzyczasie wydarzyło. był na przykład półfinały Ligi Mistrzów były. Na przykład My tak, my tak na spokojnie no. było. A tak. Klasie? Tak. No, czy Był taki półfinał. Cztery Nawet razy, dwa były. Cztery razy obejrzałem tak. ten hmm. właściwy. Właściwy. <laughs> no jeszcze w międzyczasie byli siatkarze. Wsiadka, no, że byli, byli później. E, no, tak, ale może no, też się zastanawiałem nad tym geniuszem Murinio i nad tym, co media na świecie wypisują na ten temat. E, I wyszło mi niestety niechcący, że była w tym pewna doza geniuszu. Dosyć samobójcza, ale była. E, no, już to awansował, już, już tak, się więc, boję, co, e, byli, co powiesz tam. dalej. Nie, no bo ocenianie generalnie e, geniuszu po, po, po, po wyniku końcowym, to jest dosyć prosta sprawa. E, Gorzej jest, jak, nie wiem, jest się jednym z żołnierzy e, takiego Aleksandra Macedońskiego i idzie się walczyć e, z Persami, a przewaga tamtych jest, nie wiem, trzydziestokrotna. E, I wtedy trzeba mieć duże zaufanie do swojego wodza. E, tutaj panowie... Wiesz, niedaleko sięga ta... E, no tak, no bo wiesz, no, tutaj, tu jest łatwo, no tutaj gdyby sędzia uznał bramkę dla Barcelony... A może to... dlatego, że zbliżają się urodziny, Aleksandra. Chyba z tego powodu. 33. Nieustająco. On już się nie starzeje. Gdyby, gdyby sędzia uznał bramkę dla Barcelony, to nikt by nie mówił o geniuszu Mourinho, tylko pisano by tak jak w La Gazeta dello Sport, że Inter zagrał żenująco i oddał całe pole Barcelonie i czekał tylko na to, kiedy padnie bramka. Co też nie jest do końca prawdą oczywiście. Ale... No ale no, tak, po owocach ich poznacie, tak? No to akurat tu owoc był taki, że, że Interowi się udało awansować. Nie no, celem był awans i oni go osiągnęli. <coughs> no gmin, no. Miał, miał zaliczkę, oczywiście. O tym należy pamiętać, że ten mecz składał się ze 180 minut, a nie z 90. Tym niemniej oddanie Pola w taki sposób, w jaki on to zrobił, to szatański zupełnie pomysł. No Bardzo ryzykowne. No, bardzo... Znaczy... Ja, ja nie pamiętam w ogóle aż tak. Y, y, no, widziałem tych meczów sporo w swoim życiu, ale żeby ktoś aż tak nie, no Chelsea z Barceloną jeszcze grało. Eee, Chyba aż tak, ale to nie, nie było aż nie, tak. Nie, nie, nie, nie, nie tak. w ogóle nie był zainteresowany akcjami ofensywnymi, w ogóle. Musimy wziąć też pod uwagę to, że to byli Włosi, którzy są nauczeni. Znaczy, Włosi, Włosi, tam, tam, tam nie było żadnego tam, Włocha. No, chodzi o włoską <laughs> drużynę, no chodzi tam o Ciotenaccio. No, tak, ale nie było a żadnego Włocha nie w składzie, a trener jest Portugalczykiem. Znaczy tutaj, tutaj, znaczy ja obejrzałem ten mecz tak całkiem spokojnie wiele razy, żeby pomyśleć sobie, skąd to się wzięło, tak? ten sukces gry obronnej, bo rzeczywiście to był sukces gry obronnej. To była drużyna, która była ustawiona, nie wiem, ile meczów piłki ręcznej przed tym meczem obejrzał Mourinho, ale jak dla mnie, to, to była strefa ustawiona, bo, bo to była gra strefą, to nie były żadne dwie linie, o czym słuchałem, nie wiem w komentarzach czy czytałem w prasie. Tam nie było nigdy dwóch linii w tym meczu. Po prostu Inter nie bronił żadną, żadną obroną 4-4 blisko liniami. Tam nie było katenaccio, czyli przesuwania się tych linii. Tam po prostu ośmiu ludzi stało łukiem, tak jak mhm. postawieni są oni w piłce ręcznej. Łuk był wygięty w drugą stronę. Tak, piłce tak. Ręcznej. tak no albo w jedną, albo w drugą. Bardzo fajne było to w tym łuku, że podwyższana obrona była indywidualnie. Przede wszystkim do zawodnika, który miał w tym momencie piłkę, czyli albo był to Messi, albo był to szawi, i w tym momencie ktoś do niego dochodził, ale równo z nim podchodzili zawodnicy do dwóch piłkarzy Barcelony, którzy byli pierwszymi do odegrania, czyli to co Barcelona gra po trójkątach w rozegraniu ataku było kompletnie przeczytane przez piłkarzy i trenera Interu i oni podchodzili do nich błyskawicznie w pierwszym tempie wyglądał momentami mogło to wyglądać jak druga linia wychodząca do przodu, ale było to tylko podwyższenie takie na sekundę po to, żeby ich wybić z rytmu, po czym, na, po czym następował powrót obrońców Interu na pozycję, z powrotem do tego łuku. I oni byli bardzo ruchliwi yy, i mimo tego, że było ich jednego mniej, yy, bo Tiago Motta wyleciał z boiska, to w ogóle nie było tego widać. Yy, przez to, że to też im trochę ułatwiło zadanie, że, że było ich jednego mniej, bo oni już Absolutnie odpuścili sobie myślenie o grze ofensywnej. Jeżeli ktoś nie wie, skąd się wziął na przykład gol Barcelony, to właśnie stąd, że Montari był skrajnym obrońcą bocznym. Z drugiej strony skrajnym obrońcą bocznym był Eto i Milito, który go podwajał wtedy, kiedy on wychodził do swojego zawodnika. Montari nie umie grać w linii, w linii umie grać Piquet. Stąd się wzięła Bramka, bo Piquet tam wystarczy się przyjrzeć. Piqué zrobił dwa kroki do przodu, po czym robił dwa kroki do tyłu. Chodził w linii razem z muntari tak, szukał, szukał, szukał cały szukał, czas. tak szukał. Znaczy Unikał spalonego cały czas. Patrzył się, gdzie jest. I... Perfekcyjnie to robił. Robił to na takim poziomie, że naprawdę, no nie wiem, takich napastników grających tak w linii, no to nie wiem, Rudwan, Nistelroy, czy czy Inzagi. to są ludzie, którzy tak się poruszają w linii jako napastnicy, tak jak poruszał się Piqué przy tej bramce. Znalazł sobie przestrzeń, no, a potem zrobił to co, to, co umie. Po prostu na zamach dwóch ludzi się położyło. On strzelił gola. E, także m, największym ryzykiem tutaj było to, że nie próbując strzelić gola Inter, mógł być skazany również na to, że zostało mu bardzo mało czasu. Mógł stracić drugiego i trzeciego gola i w ogóle nie byłoby Interu w żadnym finale. W ogóle nikt by dzisiaj o Interze nie mówił. Tak? Wszyscy mówili, że jaki ten Inter w ogóle żenujący. E, jak, jak, jak się, no tak, jak się tak, pięknie jest... położył. No. No, na tym, ale to jest tak. pierwsza drużyna, którą ja widziałem chyba od dwóch sezonów, która zmusiła do gry górą Barcelonę. Ja obserwując nieustające wrzutki. No nie grała tak Barcelona nigdy. No. Nigdy chyba nie było tych dośrodkowań, co, no, co, co w yy, tym meczu. Znaczy, zdarzało się, no z Chelsea chociażby, tak? Tylko Chelsea broniła zupełnie inaczej. To, co, to, co wszyscy porównują, gra Ancelotti'ego z ubiegłego roku obronną, tam jednak rzeczywiście były dwie linie. Tutaj to była, to była gra nastawiona w piłce ręcznej gra w łuku obronnym, czyli w strefie nie wiem, czy ona jest 5-1, czy ona jest 6-0, czy ona jest 4-2, czy ona jest 3-3, gra obronna jest nastawiona na kontratak, czyli na przejęcie piłki szybkie podanie, stąd skrajni skrzydłowi tak? to są ludzie, którzy do tych kontr biegają w ciemno. Tutaj też niby tak byli ustawieni, bo i Milito, i Eto, i w pewnym momencie Montari byli ustawieni skrajnie. Tylko, że tu trzeba przebiec 100 metrów. I nie podaje się piłki ręką, tylko trzeba ją zagrać nogą. Oni nawet nie próbowali tej piłki po przejęciu podawać na połowę przeciwnika. Czyli obrona była wzięta z piłki ręcznej, ale nie do końca, bo nie konstruowano akcji. Posiadanie piłki 86 do 14 to jest w ogóle jakiś dramat. To, to świadczy o tym, że Inter przy piłce był przez 5 minut w meczu. 5 minut to jest czas wznowień, wykopów, rzutów rożnych których intermiał, miał chyba dwa czy trzy i koniec. Tu nie ma żadnej gry w piłkę. E, oprócz gry obronnej, która była no, rzeczywiście na, na zupełnie jakimś wyjętym z kosmosu e, pomyśle oparta. Znaczy, to ja, tutaj, bo ja to jakby no, dosyć podobne mam przemyślenia, bo tak w ogóle e, pomyślałem sobie, że najczęściej powtarzanym słowem po tym meczu był antyfutbol. Takie popularne, wyświetlane i często jest używane w takich sytuacjach. Tak sobie dużo pomyślałem, jak to jest, że można zagrać antyfutbol, a na przykład nie da się zagrać w żadnym innym sporcie zespołowym. Nie da się zagrać antykoszykówki, antypiłki ręcznej, czy antysiatkówki, tak? Nie da się. E, I po prostu, no stąd <laughs> się to bierze, że Sam fakt, że tylko w, tylko w piłce nożnej jest w ogóle taka statystyka, jak posiadanie piłki w ręcznej, czy w koszykówce. No siatkówka to akurat w ogóle trochę inaczej wygląda. Nie ma czegoś takiego, bo stawiam tak w ciemno, że w Koszykówce i w piłce ręcznej posiadanie piłki to jest 50 na 50 z minimalnymi odchyleniami. No ale w Koszykówce jest bo w piłce jest, ręcznej li, li, li, jest, gra, jest, jest, jest po prostu gra pasywna w ataku. No, Jeżeli w w nie Koszykówce kończysz masz 24 ataku. sekundy na oddanie rzutu. Tak, tak, no tak, ręce. no właśnie chodzi o to, że w każdej z tych dyscyplin nie da się grać tylko w obronie. Tam po prostu połowę czasu drużyna atakuje, połowę broni. I nie ma innego sposobu na osiągnięcie dobrego wyniku w tych, w tych, w tych <laughs> w dyscyplinach. Spróbuj grać, grać tak w tenisa albo w tenisa stołowego. No na w żadnej, w żadnej z tych no. sytuacji się nie da tego zrobić. Marie no. Pierce świetnie to robiła. <laughs> no. No tak, ale jednak, znaczy tam czas efektywny w ogóle wynosi 12 minut tak. chyba w ciągu meczu w tenisie I To jest wszystko, co tam się. Patrzcie, że nawet, nawet, bo mówiliśmy o tym, że e, to Majorca strzeliła gola Realowi. Ma to mam powiedział. No proszę że to, że to co mówiliśmy to wynika z tego, że jest mecz i rewanż tak? że Inter mógł tak zagrać, ponieważ miał, zaliczkę, tak, miał zaliczkę z pierwszego trzy, meczu. Patrząc dalej. No w koszykówce też czasami gra się mecz i rewanż ale tam nawet jak wygrasz pierwszy Nie goodness, mecz i małych punktów. Ale jak wygrasz pierwszy mecz 40 punktami, nawet teoretycznie masz już awans zapewniony, nadal nie jesteś w stanie zamurować się pod ale własnym się koszem. Ale gra w best tak? of 4 albo best of 7. To nieważne. Graj nawet mecz i rewanż. No, i ma, miej 40 punktów przewagi z pierwszego meczu i tak metodą, wiesz, obronną, w sensie, murujemy własny kosz, no nie wygrasz meczu, nie da się. No nie, no ale musisz się bronić, musisz to się atakować. To że jak masz dużą przewagę z pierwszego meczu, no to w drugim w meczu, Mówi w, w, w ręcznej. Mecz. Ale no, ale odpuszczasz i to jest tak zasadzie że nie, nie, nasze, na tej zasadzie, tak, że nie atakujesz ta, tak, no. nie wiem czy widziałeś się nie wiem czy widziałeś tak ostatnio ale nadal to nie jest wiesz gra obronna na zasadzie że nie atakujemy tylko nie próbujemy można, się bronić bo nie nie się adam. nie da po prostu same przepisy piłki nożnej i sama jakby konstrukcja tej dyscypliny powoduje że da się tak grać w piłkę tak że to znaczy, jest, jest jak jeden z elementów tak da się nie grać znaczy, co, znaczy, znaczy ja też będę bronił idei tego, że jeżeli ktoś jest w stanie zagrać w obronie, coś takiego, konsekwentnie i, no bo halo, no przecież nikt nie bronił Barcelonie strzelić bramki na wyjeździe, wtedy kiedy Inter grał w futbol bardziej otwarty. Faktem jest, że Inter strzelił gola ze spalonego i wyniki tego dwumeczu byłby zupełnie inny, gdyby, gdyby nie ten spalony, no, tego ja, ja się nie czepiam. Bo, bo to jest właśnie druga sprawa. Druga sprawa jest taka, że jakby to wszystko, o czym mówię, myślę, że wynika też z tego właśnie, że jak że w tych wszystkich pozostałych sportach zespołowych jednak tych punktów, jakich tam nie nazwiemy, zdobywa się dużo. Tak? I punkt przypadkowy, nawet nie zmienia jest antenka nie zmieni... w siatkówce, tak, tak, tak. czy kontrowersyjny rzut karny Gdzieś tam, tam ręcznej, faul, nie zmienia losów faul w, w koszykówce przyznany czy nie przyznany. A w jeden. znaczy, to już w ogóle nie ma. Tak, nie, nie decyduje. A w piłce nożnej właśnie jedna decyzja sędziego może całkowicie wszystko zmienić pokrzyżować. Tak, no, to jest 180 no. minut gry, gdzie wszystko się opiera na jednym sędziem, który ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji. Tak, nie ma powtórki. No, czas, czasami ma więcej, tak jak tutaj deblecker, który się długo zastanawiał, czy była ręka. Ale nie ma powtórki. On to tak. widział przez ułamek sekundy. A patrzył się jeszcze na sędziego asystenta i yy, czekał na jego reakcję, tylko a roz... sędzia asystent widział tylko plecy. No, yy, dokładnie, tre, tam, ja, ja, tam, było, mówi... tam było 20 ludzi na 20 na, na na metrach tak. kwadratowych, więc po prostu no. Przez sekundę to widział, musiał podjąć decyzję. No no i sędzia jakby... się przestraszył moim zdaniem akurat w tym wypadku tego, że to jest 93. minuta i gdyby, śmiem twierdzić, że gdyby ten gol padł w minucie 80, taki, tak strzelony po tej ręce, mm -hmm. której ja i ja bo Bojana, to sędzia znaczy, by Myślę, że nie, bo on gwiznął jednak zanim gol padł. On gwiznął rękę w momencie, jak była ręka. Tam jeszcze chwilę to trwało. Znaczy, to było więc... tak, że tam był strzał piłkarza Barcelony, ale on cały czas czekał na, jakby na, na to, czy ruszy sędzia-asystent mm -hmm. do linii środkowej. Sędzia-asystent nie mógł ruszyć, bo nie widział sytuacji, więc on w tym momencie jakby się zawahał i podjął decyzję sam śmiem twierdzić, że gdyby to była, nie wiem, 75. czy 80. minuta meczu, to sędzia mógłby to uznać, a tak no, ocknął się z tym, że nagle wyrzuca Inter poza, poza puchary. Gdyby to był inny trener. A tak to wyrzuca Barcelony, no właśnie to, jest, No by... Tak, tylko że żaden trener Barcelony nigdy nie skończył kariery żadnemu sędziemu. Tak? A, sędzia, a trener Mourinho Friskowi przy dużo mniej kontrowersyjnych decyzjach zakończył karierę. Tak? No ja tylko jest... jeszcze chciałbym powiedzieć, że tutaj pan redaktor Zawada wykazał się dużym, jakby to powiedzieć... i masochizmem, tak? Nie, że nie, oglądał nie, nie, ten mecz cztery razy. To swoją drogą. <śmiech> Nawet Natomiast nagrałem. Chciałem, chciałem, bardziej mi chodziło o prekognicję, bo przypomniałeś w poprzednim podcaście o tym, że Motta był piłkarzem, który miał najwięcej czerwonych kartek, czerwonych kartek. No Barcelony. No i się tak. sprawdziło. No. Tak, no, znaczy w ogóle to też jest kuriozalna kompletnie moim zdaniem historia, to że w sytuacji Busquets, Motta robi się ofiarę z Motty, który został wyrzucony z boiska zupełnie słusznie, E, e, natomiast e, tym winowajcą jest busket, który został uderzony w twarz po prostu I nieważna jest siła uderzenia, nieważne jest czy on udawał, czy nie udawał I Nieważne jest czy podglądał przez palce, czy nie podglądał To kompletnie nie ma znaczenia, on został po prostu uderzony w twarz I mógł sobie tam leżeć i robić co chciał na trawie Ważne jest to, że Motta w tym momencie dostał prawidłową, drugą, żółtą kartkę. Tak, bo to jest I... ważna druga, Prze żółta, bo tam przez chwilę były tak. kont kontrowersje, że dostał bezpośrednio czerwoną, natomiast... No, ale y nie, nie, on, prawidł... on jeszcze potem jakieś dziwne rzeczy robił, sekundę później. No, no, no potem... Za gardło ciało. łapał... Tak, tak, tak, no, no, tak. Że... To, znaczy, to Znana histeria. No, ale więc, za to powinien dostać kartkę. No, ale już nie mógł, bo już miał czerwoną. Czarną, <laughs> czarną kartkę. E, co ciekawe... Przepisy nie przewidują kolejnej kartki. Co ciekawe, Busquets w ogóle jest bohaterem różnych sytuacji z kartkami związanych, bo ostatnio w meczu przeciwko Villarreal też wszyscy myśleli, że dostał drugą żółtą. Ja też tak myślałem nawet przez chwilę, bo reakcja sędziego była dziwna. Sędziego, sędziego Tesheiry. No ale tam było dosyć czytelne to, że Jorente popychał Busquetsa, dostał za to żółtą kartkę ale kartka nie została pokazana czytelnie przez operatora, a po, czytelnie został pokazany gest, którym on wyprasza Busquetsa z boiska. E, no i wszyscy myśleli, że on dostał drugą żółtą, w efekcie nie dostał czerwonej. Prawda jest taka, że żółtą kartkę dostał e, Joseba Jorente, e, a, e, a Busquets po prostu w tym momencie była wyświetlona jego zmiana, a on chciał pożegnać się z kolegami z drużyny, a sędzia go wygonił z boiska po prostu jednoznacznie. No i tyle. No i całe to bicie piany w mediach, że jak to Busquets nie dostał czerwonej. E, to jest strasznie niedobry ten Busquets. No, dał, się chłopak, dał się chłopak zmienić w meczu z Villarreal i dał się faulować modcie. No jak już jesteśmy przy, przy kartkach czerwone. kolega się a, zgłasza, dobrze. tak? No bo nie, no bo ja chciałem no, tutaj... Ja w ogóle jeszcze bym Aha, chciał tak. też o, Inter, o meczu Interu i Barcelony, bo to taki epicki dwumecz był bardzo. Ja tylko chciałem drobny wtrend zrobić, taki na chwilkę a propos zmian dziwnych, bo tak mi każdy się no, bo, <śmiech> bo nie zrozumiało. Bo nie każdy w meczu, w meczu ligowym ostatnim Polonia bytom e, polskim, w meczu e, Zagłębie Lubin, była taka historia, że piłkarz Błażej-Kelichowski miał zostać zmieniony i sędzia techniczny a propos dziwnych zmian w meczach. I sędzia techniczny podszedł z tą tablicą, podniósł ją do góry, kazał, że tablica nie działa i nie może wyświetlić numeru piłkarza, którego ma zmienić. W związku z tym wymyślił taki pomysł, że Bożej Tylichowski położył się na Murawie, Udawał, że jest kontuzjowany, więc go znieśli na noszach, więc nie musieli wyświetlać numerów, tylko wszedł za niego inny <grym> na, na, na. piłkarz. Fantastycznie. Jak nie radę, to nie być miłoźnikiem polskiej ligi. To, Ostatnie, to są profesjonali. O, no. Rozwiązania techniczne. Karadem z XXI wieku, stulecia, no, że ostatnio oglądałem film dokumentalny o Mistrzostwach Świata w 1982 roku. No, i niby niedawno. A jednak y, wyniki na meczach y, y, zmieniało się rezultat w ten sposób, że dwóch facetów wciągało y, tablicę z, z dwójką wtedy, kiedy ktoś <głos> strzelał gola na 2-0, taką wielką, styropianową będzie nadal to jednak 30 lat. Real wyrównał w meczu z Majorką na 1-1. No, to ja jak grę w kapsle, to już miałem lepiej. Bo miałem taki niemiecki zegarek elektroniczny. Mm. W 1982 roku. Z Berlina Zachodniego przywieziony. Ty Zachodni, ja miałem taką popielniczkę, tak. popielniczkę Hemaru, nie, kalendarz Kalendarz taki, co się obracało i przeskakiwało A. Tak, Ale tam w środku były takie po prostu małe A gola strzelił Cristiano Ronaldo Głową w głowę Dobrze, bo tą smakowitą dykteryjką tutaj zakłóciłeś przebieg spotkania. Dobrze, to ja przepraszam. No, no bo to wracamy do utartego już bo, tak się, utartej bo, ścieżki. Bo, bo jak jesteśmy przy tym, byliśmy, znaczy przy tym meczu Barcelona-Inter meczu, to tak mi przyszło do głowy, mało kto zanotował fakt, że, bo tam włączono zraszacze, co odbiło się szerokim mechem. Okazało się, że a woda tak, tak, na tak, kampnęło, odbija się szerokim a. mechem po świecie. Ja myślę, że Mourinho i w ogóle ci tam z Interu działacze i piłkarze powinni podziękować temu człowiekowi, który włączył te zraszacze, dlatego że Mourinho w tym czasie szedł świętować pod trybunę Interu Mediolan. Mało kto wie, że ta górna trybuna, na której, czy jak ktoś był nakampnął, to wie, że ta trybuna, na której siedzą kibice Interu, czyli w ogóle drużyn przyjezdnych, sąsiaduje bezpośrednio z dolną trybuną, która się nazywa Gol Sur i tam siedzą najbardziej zagorzali, żeby nie powiedzieć brzydko inaczej o ich stanie umysłowym, kibice tudzież pseudokibice kibice Barcelony. A kto, to co, jaki mądry tak wymyślił? Znaczy, Tamta trybuna jest po prostu 80 ta metrów wyżej tak? sporo mają kontaktu. Tak. Bo oni nie mają, ale jeżeli Murinio szedł do w tej. pionie trybuny... 80 metrów jest ciężkie do pokonania. Ja rozumiem, ale zdarza się na przykład, że piłkarz, który strzeli bramkę z drużyny przeciwnej, będzie chciał podbiec do swoich kibiców, no, żeby się cieszyć lidierowi tak? drogie, No i wtedy drobie. może dostać butelkę albo świńskim łbem, albo tak, jeszcze tak, różnymi tak, właśnie innymi właśnie. rzeczami. Bo, bo ten sektor za bramką, on bezpośrednio sąsiaduje z tym sektorem narożnym, jak wiadomo. W tym znaczeniu. Pytam się, jaki mądry to wymyśli. Zwłaszcza, że kibice Interu mają za sobą wniesienie i zrzucenie z wysokości płonącego skutera. <grystanie> no a tutaj wspominaliśmy. Tutaj, a tutaj jest sytuacja taka, że no, śmiem twierdzić, że mogłyby komuś puścić nerwy, gdyby Mourinho podszedł rzeczywiście do tego sektora, do któryś, nie wiem, z wersów czy innej grupy ultra barcelońskiej, bo jest ich jednak kilka, mógłby nie wytrzymać i po prostu poświęcić swój karnet dożywotni i zapalić mu po prostu w pędzel. E, także dobrze, że te zraszacze włączyli jednak. Ale ja to... rozumiem, redaktorzy Zawada, że nie popierasz takiego zachowania. Absolutnie nie. Jestem absolutnym przeciwnikiem w ogóle grup Ultras. Natomiast jestem E, jestem realistą. W, jest, jestem realistą. Zwolennikiem włączania włączania. Realistą to on chyba nie jest jedno. Włączania włączania zraszaczy w takiej sytuacji. Nie, nie. Znaczy, mi się wydaje, że byłoby wspaniale, gdybyśmy żyli w świecie doskonałym, w którym nie należy i nie, nie ma potrzeby, żeby takie zraszacze włączać. E, świat doskonały to nie jest, jest fajny. Kiedyś zawodnikom, którzy się cieszą z awansu do finału, nagle się zraszacze włącza. E, Także macie doskonałego świat świata. Świat doskonały to... z Mourinho nie istnieje. To Murinio wtedy kiedy przyjeżdżał jako trener Chelsea, udawał po 60 udanym podaniu Barcelony, udawał onanizm, że tak powiem, żeby nie powiedzieć brzydko, walenie konia na ławce. To jest kompletną. To jest kompletną, To jest kompletną. mu się powiedzieć. To jest tak się musi zrobić taki znaczek, panie redaktorze. I, tak, nie, i że, i tak, nie, że, że tutaj. Że że od tak. tak, wiem, tak, Nie wiem, tak, tak, wszystko dla na czerwonych kwadraciach. Czy, tak. czy kibice to pamiętają, ale to trzeba rzeczywiście być pozbawionym zdrowego rozsądku, żeby zachować się w ten sposób jako trener drużyny przyjezdnej. To on po nic nieznaczącym remisie w lidze mistrzów 2 do 2 który niczego nie dawał, ani Chelsea, ani Barcelonie, jeździł na kolanach po murawie. Ten człowiek, śmiem twierdzić, ma ogromny kompleks Barcelony i to jest, przez to, że został z niej wyrzucony, teraz przyjdzie mu się spotkać z jego, z jego, było nie było, mistrzem, tak? Bo Van Hal był pierwszym trenerem w Barcelonie wtedy, kiedy Mourinho był tłumaczem Dudziesza no, A Dlatego Mourinho chce przejść do Realu. Znaczy on chce, bo powiedział, widziałem taki wywiad z nim, w którym powiedział, że chce wygrać wszystkie ligi znaczące jako trener i chce też wygrać tam ligę mistrzów. No a w Barcelonie nikt go nie zatrudni, bo nikt by takiego no teraz, futbolu... Teraz to już na pewno. Na pewno. Nie, nikt by takiego futbolu poza tym nie zdzierżył. A jeszcze jak Kroliz powiedział, że cieszy się, że, że Mourinho nie, nie jest trenerem Barcelony. No wiadomo, to ojciec Krzesny jest w ogóle sukcesów i Franka Rajkarda i i, Josef, i Pepo Guardioli no to no teraz to nie ma wyjścia no, no dobrze, no, ale nic nie, słowem... nic nie usprawiedliwia żadne zagrania Mourinho nie usprawiedliwiają rzucania monetami i butelkami na, e, na murawę stadionu co tam miało miejsce tak? e, nie, nie, oczywiście, że nie usprawiedliwiają no, ale to ma miejsce na każdym stadionie akurat co nie jest usprawiedliwieniem co nadal nie akurat. jest usprawiedliwieniem oczywiście ale jak my jesteśmy poprawni nie, bo... Znaczy, nie wiem, szczerze mówiąc... Jak mój, radio Maria. Teraz, teraz jest mi się łatwo mądrzyć, bo siedzę przy mikrofonie i mam włączony zdrowy rozsądek, ale nie wiem, czy w takiej sytuacji, gdybym był na stadionie, i przy tej atmosferze, która towarzyszyła temu pojedynkowi, nie wiem, czy nie rzuciłbym czymś, co miałbym w kieszeni w człowieka, który tak się zachowuje. Jeżeli, jeżeli jest w stanie, niech mi ktoś odpowie na pytanie, po co zaprasza się Luisa Figo, na ławkę y, y, drużyny. Po co? W takim meczu. Czy no ten... ale nie siedział no. też w pierwszym meczu? Nie, nie siedział. Tylko na, myśli, Camp nou. Nie. na Camp nou został zaproszony. Y, po co? Czy y, Luis Figo wnosi coś y, do, y, do tego meczu? Czy on jest... Y... Wnosi kawał historii. Owszem i myśliński... Również, również, również bardzo Znaczy, y, ja rozumiem, że przesunięcie akcentów i że zniesienie presji z, z, z zawodników na prze przesunięcie na na ławkę trenerską, na której siedzi dwóch najbardziej znienawidzonych Portugalczyków w historii y, klubu z Barcelony. Hiszpańskiej inkwizycji. To jest kompletną bzdurą, no bo, no bo no, no kim jest Luis Figo w tym momencie dla, dla kibiców Barcelony? No jest, jest nikim. Y, no! No nie, no jest tam, wiesz tam, jakąś tam zagrą tak? Ty zauważyłeś, że sam sobie przeczysz? E, nie, no, e, nie, no wiesz no, Umówmy się no, no, nie. Jest nikim, a jedna A jednak, a jednak a jak je... go posadzili na ławce To jest problem Ale po co? No po co? Bo, e... bo chciał i mógł no, no, Nie, właśnie, jakby właśnie... posadzili na ławce Też, mógł też, mógł też, mógł też byś siedział na takim meczu I też bym go obejrzał, no pewnie z przyjemnością Znaczy ja wiesz, no nie widzę to tutaj Z trybun widać lepiej Ławki. No, ale, <laughs> ale może właśnie a jakby go posadzili na trybunach to dopiero byś wtedy mógł protestować na trybunach siedział wielokrotnie sadzanie go na ławce jest zabiegiem jakimś takim jeżeli na tym się ma opierać geniusz Mourinho no to sorry no, to... no tak czy inaczej nie zmienia to faktu wygrał a jak e... jesteśmy przy kartkach i przy finale no, przegrał. który nadchodzi tak, przegrał, jedno... tak. był dla przegrał ale... Ale, wygrał. ale wygrał tak Ktoś powiedział z zawodników, że nigdy się w życiu nie cieszył tak z porażki. To po też tak powiedział, że to najweselsza no porażka w jego tak. życiu. Jak już jesteśmy przy kartkach i przy finale, to Ribery miał nadzieję, że zagra w finale, ale chyba jednak nie zagra. No nie zagra raczej, raczej, nie ma na to szansy. Zresztą Ribéry to w ogóle ma słabo, bo opinia publiczna we Francji w ogóle też tam żąda, żeby go na Mistrzostwa Świata nie brać, więc on w najbliższym czasie parę ważnych meczów może mu przepaść. No i bardzo mało czasu poświęciliśmy drugiemu półfinemowi Ligi Mistrzów. Który znaczy, tak jeszcze naprawdę... w ogóle nie poświęciliśmy. Czyli bardzo, bardzo mało. mało. Znaczy, no tak. <laughs> nie, no mówiliśmy, że ten, że, że trzy bramki Olicia który eee... nam wyskoczył, jak to tak wie, jak ale... Filip z pudełka. Z puszki Pandory. E, e, Pandory. Z pudełka to chyba diabeł. No, Filip Di z Diabeł Filip. <laughs> diabeł Filip z konopi. Gdzie nie może tam policzać. Litobus... Bo jak mówią po łacinie, to język bliski memu sercu, Deus z machina. Wiele razy zdawałeś ten egzamin. <laughs> ale skutecznie. Pamiętam coś. A aramejski zdałeś? Tak, za pierwszym razem na piątkę. Dobrze. No, no Powiedz e, coś po aramejsku. Paramejsku się nie mówi, się czyta. No, przepraszam Fajnie. poczytaj nam, pan. Dobry ruch. język, nie mówi się Taki język, w którym się nie mówi Proszę bardzo, mlch Znaczy paramejsku sól Tyle zapamiętałem Na piątkę Jeszcze pamiętam Jeruzalim Dobrze, wróćmy do meczu Lyon Bay Wbrew pozarom jest paramejsku Nawet mógłbym zdanie powiedzieć, że sól z Jerozolimy nie znam czasownika wiozą Czyli Nie mógłbyś. Nie mógł ale mógłby, ale mógłby, ale ale nie nie mógłby. teoretycznie. To ja mogę jeszcze powiedzieć zdanie po arabsku. Anna Muhandinsun Sunmin Bulanda. Co znaczy, że jest inżynierem z Polski. To nie jest prawdą. Ale, ale, kłamałem, ale z Polski, czy nie jest inżynierem. W drugim odcinku subiektywnego podcastu sportowego kłamałem po arabsku. Wszyscy jesteśmy z Ciebie do mnie. No dobra, kontynuujmy. Yy, aha, yy, chciałem powiedzieć, że, że właśnie, że drużyna Bayernu, kto, w, w, której, w której to trenera w październiku wszyscy chcieli zwalniać. Nawet z nami chyba łącznie. Łącznie z nami, i. bo był to jeden z najgorszych startów y, Bayernu w historii. No ja to w ogóle yy. myślę, że jesteś jednym z, z wielu wielbicieli Ja Van Hala? Van Hala. Ja trochę mam z nim problem, bo y, w latach 98-99, do końca pierwszej jego, pierwszego jego pobytu w Barcelonie. Uważałem, że jest trenerem genialnym, podobnie jak uważałem, że jest trenerem genialnym wtedy, kiedy prowadził Ajax Amsterdam, gdy wygrywali pucharę Europy i później jeszcze doprowadził tą drużynę do finału jeszcze raz, zdaje się, z Juventusem. Tak, tak, tak, dwa finały z rzędu Ajax. Tylko potem jakoś jego powtórne wejście do tej samej rzeki pod tytułem Barcelona nie wyszło mu kompletnie. No i to, to, to ta druga wizyta Van Hala w Barcelonie kompletnie mu nie wyszła, mimo tego, że też doprowadził drużynę do półfinału Ligi Mistrzów. Jemu się, to, to co mówiliśmy w październiku, jemu się świetnie pracuje w drużynach, w których grają rzemieślnicy. Jest, jest gwiazdą. On, jest, On jest, tak, gwiazdą, jest największą gwiazdą. Co pokazał po tym, jak, jak zdejmował Robena w pierwszym meczu Półfinałowym, wtedy kiedy Robben Rzeczywiście wydawało się, że to jest kwestia czasu Kiedy Robben strzeli drugą bramkę Mówię o meczu Bayernu w Monachium z Lyonem On go zdjął Po czym go natychmiast usadził Bo Lyon tam strzelał Lyon yy, yy, yy, fu, Robben. Robben, Robben strzelał Focha no, <laughs> Lyon to Delikatnie nie zyska... mówiąc no, Po czym się okazało, że Uciszony yy, Robben zagrał świetny mecz w rewanżu, podobnie jak cała drużyna, a szczególnie chciałbym wyróżnić jednego zawodnika, i nie jest to Olicz, tylko Altintop, bo to jest człowiek, który był wszędzie w tym meczu i akcje Olicza, zawsze, wszystkie kontry, nie wiem czy yy, i słuchacze, i wy zwróciliście uwagę, że wszystko, co szło do przodu, było grane albo przez Filipa Lama na jednym skrzydle i Olicza w efekcie, który tam biegał w ataku, albo po drugiej stronie Altintopa, yy, i też Olicza, który te skrzydła y, zmieniał. Y, taki normalny mecz y, drużyny Van Hala, y, chciałoby się powiedzieć. Taki futbol totalny. To znaczy nikt nie wie gdzie kto gra, wszyscy grają wszędzie. Y, tak, wykorzystali, znaczy, wykorzystali niemoc Lionu fantastycznie. Niemoc i głupoty, bo dostawać czerwone kartki w dwóch meczach półfinałowych i w, i w, re, i w, i w pierwszym meczu i w rewanżu, tak, to, to, to w ogóle karygodne. Natomiast no, pierwsza rzecz to jest taka, że jednak po raz kolejny pokazują te kluby, no, wielkie, duże, a na pewno większe od wszystkich polskich klubów, że warto czasem trenera jednak chwilę potrzymać i dać mu wizję zrealizować do końca, a nie wywalać go po trzech porażkach, bo wywalić trenera można zawsze, ale przychodzi nowy i, i co z tego. No efekt jest taki, że Bayern dziś jest mistrzem Niemiec i gra w finale Pucharu gra w Europy finale pucharu, i w finale Pucharu Niemiec Tak, walczy jako jedyny klub oprócz Interu Mediolan, który właśnie zdobył Puchar pucharu Włoch w tej chwili. Jest walczy, jeden... walczy o trzy trofea, a w perspektywie o sześć, tak? tak, bo, to tak bo jeszcze super puchar. Później trzeba zdobyć to, to, to jedno, żeby walczyć o kolejne. Tak, no jest to... I nie ma tu klubów ani z Hiszpanii, ani z Anglii, trochę się akcenty przesunęły. Są dwa kluby, kuriozalnie odszedł Luka Toni, a tak gra lepiej. Właśnie to miałem powiedzieć, że, że Van Hal zrobił trochę w Bayernie to, żeby być jednak tą największą gwiazdą, bo zobacz, pozbył się to niego. Posadził na ławie Klozego, który właściwie nie istnieje nie w go. tej chwili nie w Bayernie, a przecież on będzie na Mistrzostwach Świata, będzie grał w ataku reprezentacji Niemiec, bo lew nie wziął ani Kuraniego, z którym jest pokłócony, który tam strzela goli od groma, nie wziął też tego drugiego, który strzela teraz po mhm. tak, też raczej tam on nie widzi dla niego miejsca, cały czas stawia na to Kloze będzie... i Podąskiego, którzy tak, w lidze nie istnieją nie gra, tak naprawdę. Yy, więc Van Haltrock sobie Poustawił ten zespół pod siebie no, Jest Robben, ale to jest jego rodak Z którym on chyba mimo tej scysji Jakoś tam nad nim panuje Znaczy yy, ta holenderska linia To co on zawsze robił w drużynach, które prowadził nie mówię, o jak się, bo to oczywiste, ale mhm. Barcelona, no to wiadomo A tu jest Van Bommel, który jest absolutnym sercem i płucami tego zespołu To jest zawodnik, który zdobył Puchar Europy przecież z Barceloną I, i po nim widać, że to on, ta gra przez niego, mimo tego, że on nie jest wirtuozem jakimś, tak Ale gra przepływa przez niego, ten Roben, to jest naprawdę świetny piłkarz może ma problemy z głową, może tam czasami czuje się no, niedoceniony, wiel ale... Wielcy piłkarze często miewają problemy z głową. To się, to się zdarza. No, no, Ribery nie zagra, ale to akurat <laughs> wydaje mi się, że, że to nie jest największy problem. Znaczy, e, w tej Bayernu. sytuacji, jak on teraz jest... W... W takim momencie, głównie swoim życiowym, to myślę, że lepiej, że nie zagra. Bo Dokładnie, on bo on mógłby ma... dostać głupią, czerwoną kartkę Tak bo w tej chwili, mam wrażenie, nie ma, nie ma za bardzo serca do grania w piłkę. Więc, więc może rzeczywiście to, to, to dla nich lepiej. No ale no, myślę, że mało kto by postawił o taki finał przed rozpoczęciem e, mistrzów. Znaczy Nawet jeszcze chyba, przed twierdź finałami. To jest chyba pierwszy finał w historii, jak ja jarze, w którym spotykają się drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach nie pamiętam takiego finału, żeby spotkały no, ale się ale tam przed sezonem to o Interze to się wspominało no tak, ale, no, Bayern, ale, ale nie jeszcze w listopadzie tak, czy w grudniu, zobacz, że w dwóch meczu z Barceloną, tak naprawdę w czwór meczu z Barceloną Inter odniósł dwie porażki raz zremisował i, i raz wygrał tylko raz wygrał i tylko w jednym z czterech meczów strzelił gole fakt, że trzy w jednym meczu co ciekawe dla Barcelony padły tylko cztery bramki z kolei i co ciekawe strzelili tylko dwaj zawodnicy Pedro i Piqué po dwa gole. Tutaj atak Barcelony był jakby wyłączony w ogóle, w obu, e, znaczy w obu, we wszystkich czterech meczach. Tak? E, no Inter na pewno miał jakiś pomysł, ale Inter widać, nie, że się rozwijał od listopada tak, do Pamiętamy, do meczu. Co, co mówiliśmy o fazie grupowej. Tam przecież e, fazę grupową jak Burza, przeszła Fiorentina, Bordeaux. Gdzie, gdzie, gdzie te kluby teraz są w ogóle? Nie byłoby co ciekawe, w ogóle oba zespoły, gdyby nie spalone, w ogóle nie byłoby ich w finale, bo Inter ledwo wyszedł z grupy, strzelając bramkę w ostatniej minucie bodajże w meczu z Dynamem Kijów, potem gdyby nie gol ze spalonego Milito nie byłoby ich, a gol Kloze z dwumetrowego czy trzymetrowego spalonego wyeliminował Fiorentinę w 1.16. Bayern w ogóle też wyszedł, wyszedł zwycięsko wcześniej z, z grupy po meczu z Juventusem wygranym cudem tak w Turynie po tym Turynie przed kolejny cud w postaci Florencji no i później no to już po prostu dojrzała okrzepła drużyna, która grała w piłkę tak jak chce tego trener rzeczywiście no to, co zrobili, to, to co zrobili z Manchesterem United i ale po raz kolejny okazuje się, że właśnie to, że też w piłce nożnej decydują czasami bardzo, bardzo jeden mały niuans potrafi naprawdę ustawić komuś cały sezon albo mu go zepsuć. A taki urok tego futbolu. Taki urok, to, tak? no, Do odmiany. No, znaczy to, to też mówił Guardiola w ubiegłym roku, że tak naprawdę siłę drużyny mierzy się po tym, co ona potrafi osiągnąć w lidze, ile meczów wygrywa, ile punktów zdobywa. Bo w Lidze Mistrzów to jest czasem dyspozycja dnia, czasem błąd sędziego, czasem jedna przypadkowa piłka i jest po dwóch meczu, który decyduje Dokładnie. o tym, że zaprzepaszczony jest cały, cały sezon. Dlatego ten, puchar, dlatego ten puchar jest tak cenny. Natomiast dla... powiem Wam, że ja, bo właśnie jakoś tak ostatnio z kolegą na ten temat rozmawiałem właśnie, tego, tych, tych błędów i tak dalej, on jedną ciekawą rzecz powiedział, znaczy ciekawą, no tak, bo tak narzekamy na to, że jedna decyzja, jeden gol Koszykówce, takie bardziej, to sam siatkówce, to wszystko takie bardziej wyważone, tych punktów jest więcej, ale on mówi, no ale okej. Okay, tylko, że teraz porównaj sobie, znaczy dlaczego ludzie jednak, jednak więcej ludzi piłce piłkę nożną, a nie koszykówce, czy, czy właśnie, czy, czy nie wiem, czy piłce ręcznej. Bo w momencie jak tych punktów, czy bramek w ręcznej, czy w koszykówce zdobywa się ileś tam w ciągu meczu, to każdy pojedynczy punkt. Nie, nie wyzwala takich emocji, jak, pozwol, jak pozwala wyzwolić gol w meczu piłki nożnej. Za zarówno pozytywne, jak i negatywne. Tak? Bo w piłce nożnej głównie ogląda się mecz czekając na gola. Tak? Nie ma tak, że w koszykówce, że no co drugą, co, co trzecią akcję coś wpada. No to prawda. I może stąd się bierze popularność piłki nożnej w ogóle I jakby trzeba niestety to Amerykanie przyjąć, na mają inne zdanie. Nie Znaczy, są Tego. ludzie nienormalni, tacy jak ja na przykład, którzy w piłce nożnej w sensie cen, jak Amerykanie. cenią to, co dzieje się między golami, tak? No, <laughs> czyli, no tak, znaczy oczywiście, tylko, że między golami może da dużo nagrać fenomenalnie, a mać przegrać, tak? Tak, Chodzi no, o to, że, że piłka nożna jest jednym z niewielu sportów, gdzie lepszy nie zawsze wygrywa wbrew pozorom. No, dowodem na to niech będzie to, że rozmawiamy o meczu, w którym Inter przegrał 1 do 0 z Barceloną, a 10 minut czy 15 poświęciliśmy na grę obronną. Interu Ja jeszcze a propos tego, to z sobie nie wiem, czy widzieliście tabelę Ligi Holenderskiej, która właśnie zakończyła sezon. Tak. A ja, to jest spodziewanie. Tak, Bo to jest, tylko to jest, nie wiem, czy widzieliście. A jak Amsterdam skończył, ja sobie to zapisałem specjalnie, skończył sezon z bilansem goli 106 do 20, a Twente 63 do 23. Mistrzem jest Twente. Yy. Tak, a, a y, dwumecz między tymi zespołami no to też jest y, przyczynek do, do wyniku. Y, Ajax potracił masę głupich, y, głupich punktów właśnie w takich meczach jak z Twente jak z Chronichem, takie jakieś dziwne, dziwne spektakle Tak, bo oni potrafili wygrywać po 7-0, tak. a następnie przegrywać sobie niby 0-1, no i w bilansie bramkowym to wygląda nadal nieźle, no a punktów z tego nie ma niestety. Mało tego, jest to piąty chyba wypadek w historii Ligi Holenderskiej, kiedy drużyna spoza Wielkiej Trójki zdobywa mistrzostwo. No, bo... no, ostatnio to tam im krew, w krew weszło. Ostatnio to jest drugi rok z rzędu po raz pierwszy w historii, w ogóle po raz pierwszy w historii Eredivisie, że, przepraszam, w zeszłym roku Alkmaar Van Hala, zresztą, i w tym roku Twente. Nigdy się nie zdarzyło tak wcześniej. Tam Sparta Rotterdam w latach 50. zdobywała mistrzostwo Altmer w osiemdziesiątym no, pierwszym Głównie wynika to z, z tego, że, że głównie Feyenoord i PSV no, zupełna, tak. Zupełnie gdzieś Wypadły z obiegu. Podszedł że po prostu Nie tam gdzie trzeba znaczy, Nie tych co trzeba może znaczy, Generalnie to jest chyba lekki kryzys Ligi Holenderskiej Bo, bo, bo w europejskich pucharach znaczy, ligi, to... ligi, bo myślę, że nie piłki Bo w holenderskich no piłkarzy nie, nie, nie, nie, to, to, to się w Europie Tylko nie wiera tak, tak. Po z, po... Te reprezentacje <laughs> można z tego <laughs> zrobić tak, spokojnie Chodzimy o kto lideruje Drużyną, które spotykają się w finale Ligi Mistrzów, no, tak? I już. już nie mówię, że jest tam jeden trener y, z Holandii. Y, to paru takich piłkarzy jak Robben czy Snyder y, też tam, czy Van Bommel. Ja mam wrażenie, że w ogóle to jest, jeżeli chodzi o Liczby piłkarzy w ligach zagranicznych tych najmocniejszych to po Brazylijczykach to drugie i drugie to jest cholera. A jeszcze jak w przeliczeniu na... Wielkość Jej... kraju jest nieporównywalna. A przeliczeniu na właśnie jeżeli o, to w ogóle bude... jest... jest niewiarygodne. jeżeli chodzi by o powierzchnię, to Brazylia pamiętajmy, to jest kraj większy powierzchnią od całej Europy. A Holandia nie jest większa od Europy. Ale, ale oni mają tam duży las. <śmiech> mają. Pośrodku. Mają, pa, mają park duży, tak. <śmiech> ja, pamię, ja pamiętam, jak, jak, jak, jak znajomy wrócił z Australii i był na jakimś tam gościu, kogoś w samym środku interioru, w jakimś buszu, no i ten człowiek miał posiadłość mniej więcej wielkości Holandii. Mm. Tak, to to, no taki nie jest chyba, to to chyba nie jest trudne akurat tam, ale miał tam. szybką kolej zbudowaną, prywatną? No, nie, no, nie, nie, nie. latał samolotem, tak. Zresztą wylądował tak, się, tak tak się głowiec, spotkali, bo się wylądował tak. przy, przy chłopakach. E, chciałem powiedzieć, że Marsylia właśnie po 18 latach zdobywa mistrzostwo mm, Francji. Mm, Pełne niespodzianek. Brawo. Niespodzianek najprawdopodobniej nie będzie tylko w Hiszpanii i w Anglii. No, w Hiszpanii, no, w Hiszpanii nie, nie będzie. Nie ma niespodzianki, bo w Hiszpanii mistrzem będzie albo Barcelona, albo Real. Także... No w Anglii też się nie, nie zapowiada już w tej chwili na niespodziankę. We Włoszech, nie, gdyby Roma zdobyła, to jednak byłaby pewna niespodzianka. No, ale, raczej, dla... nie, ale... Raczej, nie. raczej nie zdobędzie, a to też ciekawe, bo oglądanie meczu Interu z Lazio e, to prawdziwy tak. masochizm. To tym bardziej, że piłkarze Lazio... Znaczy, piłkarze byli zastraszeni przez własnych kibiców. To jest w ogóle niewiarygodne. I w momencie, kiedy Walter Samuel strzelał bramkę na 1-0, trybuny Lazio wiwatujące z powodu gola dla Interu, tylko dlatego, że Roma nie zdobędzie mistrza, no, żenujące. No, powiem szczerze... Nie, no cóż, nie, nie no, o kibicach Lazio to nie ma co rozmawiać, no. Znaczy słabe to jest po prostu Jakby na to nie patrzeć no, Koledzy mi wczoraj próbowali wytłumaczyć że, <śmiech> że gdyby to Nie wiem Barcelona oddawała punkty Czy Polonia Warszawa oddawała punkty Nie wiem Wiśle Kraków Żeby Legia nie zdobyła mistrzostwa To też powinienem to świętować No sorry nie Sport na tym nie polega Nie będę świętował porażki własnego zespołu Nigdy w żadnej Z możliwych sytuacji nie ma takiej, takiej możliwości. Jest to w ogóle nie licuje to ani z ideą sportu, ani z pomysłem. Chyba żeby licowanie. to była taka porażka, jak porażka Interu. Znaczy porażka w dwóch meczu. Taka tak? <grym> tak. porażka, która jest zwycięzcą. No ale tutaj ta porażka oznaczała, że po prostu zawodnicy, zawodnicy Lacjo, przestraszeni przez własnych kibiców, oddali mecz po to, żeby ich sąsiedzi, którzy używają tego samego stadionu, nie zdobyli mistrzostwa, no, słabe słabe i lubią no, no, się, nie. no cóż no, słabe straszne korki są pod tym stadionem <laughs> tak mi się przyczyniali a, a, no to nie, a to okej. Okay. no, to... no to ja wrócę do, do rozmowy i mnie na przykład brak zainteresowania u Amerykanów piłką ręczną bo w zasadzie spełnia Wszelkie wymogi. Ale Mówi, dlaczego to, patrzysz się zresztą? na mnie? Czy uważasz mnie za jakiegoś rzecznika? <śmiech> nie, nie, ale że przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Tak. To prawda. Yy, chociaż nie wiem, co mam na tym temat powiedzieć. <śmiech> Myślę, że możemy jakiegoś Amerykanina kiedyś tu ściągnąć i się go zapytać. Nie, no zast, zastanawiam się, bo wydaje <śmiech> mi się, że to jest taki przykład... sport, który się powinien Amerykanom bardzo podobać. Ostatnio widzieliśmy Wiesz, z Michałem, jak na ten oglądał pierwszy raz w życiu piłkę ręczną i bardzo mu się podobało. Tak, Był e... bardzo zdziwiony, że właśnie u nich się w to nie gra. Tylko zadawał masę dziwnych dla mnie pytań. Dlaczego? E, why? E, cały czas spadało pytanie. Patrz, od razu przetłumaczył. No, no, no, no. E, e, już mam to dziesięty. już chyba trzeci. By the way. Kończy, to jest czwarty język uży, użyty tak, w tym przetłumaczonym. Tak. I jest. same dużo języków na A A. Mamy, mamy duży potencjał. Jeszcze możemy Arabski, angielski, aramejski. To prawda. skoczamy na... zaraz do Belgii. Sponsorem jest A. <laughs> Tylko one Nie są niestety belgijskie i ja się tłumaczeń nie podejmuję z, z belgijskiego dlaczego ty miałbyś się podjąć tłumaczenia z flamandzkiego mogę to na ciebie stadować, <laughs> jeśli, jeśli bardzo będziesz nalegał tymczasem jak byliśmy przy angielskim języku, chciałem powiedzieć, że drużyna Tottenhamu prowadzi z Manchesterem City w o, walce bezpośred... bezpośredniej walce o Ligę Mistrzów bo to co wyprawia Arsenal ostatnio I podobno 40 milionów niestety przy udziale Łukasza nieustającym. Znaczy zauważyłem jedną rzecz, że trenerzy drużyn, które grają przeciwko Arsenalowi zaczęli rozgrywać inaczej rzuty rożne, odkąd Łukasz Fabiański stoi w bramce. Te rzuty rożne nie są bite na piąty, siódmy, dziewiąty metr przed bramką, tylko są bite na hama na pierwszy, drugi metr, tam gdzie stoi dwóch wysokich zawodników, w tym wypadku to było Blackburn, ale wcześniej to były inne drużyny. Oni wpychają po prostu Fabiańskiego do bramki. Chłopak po prostu musi się nauczyć tłuc albo Kiedyś... no, powinien mieć jednak wsparcie ze strony swoich obrońców, którzy też są no, wielkimi człowie... chłopami no jeżeli człowiek taki jak Campbell potyka się o własne sznurówki przy tego typu interwencjach no ale Campbell przeszkadza... to w ogóle jakieś nieporozumienie mimo wszystko nie, nie, to, to jest ten, ten, ten znaczy to transfer jest... powrotny do Arsenalu to jest to znaczy tak. przedziwny pomysł takie jest na tym poziomie jest... no, zupełnie nieprzypadkowo, parę lat temu jak był młodszy, bardziej sprawny i lepszy z tego Arsenalu się go pozbyto i nie wiem dlaczego po paru latach ktoś wymyślił, że on nagle stał się lepszy znowu, czy... czy no, nie, to był jakiś bardzo niepotrze... ratunek, ale to pomysł na ratunek to na, jest fatalny. No Szybko już... potrzebny był tak, ale posadzkiego może rąca... było wziąć za te same kwoty. że no. taniej nawet. E, no, ale, e, e, nie wiem, ja pamiętam Pozytyw takie był mecze byłby. Jurka Dudka w Liverpoolu, e, kiedy nie był tam bardzo doświadczonym bramkarzem jeszcze w, w lidze angielskiej, ale on na przykład potrafił sobie zawodnika, który sta, stoi przed nim, przed przed rzutu, po prostu podejść i dwoma rękawicami go popchnąć w plecy, tak. odsunąć go na 5 metrów tak, że tamten padał na twarz w trawę. Żaden sędzia w Anglii czegoś takiego nie zagwiżdża. Jurek Dudek robił to kompletnie bez żadnego obciachu. Natomiast Fabiański jest zagrzeczny. Jemu kompletnie brakuje boiskowej charyzmy. Taki, jest. jest. Takiej, którą ma chociażby Artur Boruc. Y... A to, bo jak jakby... jesteśmy przy bramkarzu Borubarze, to wiecie, że się popsuł? Palec mu się zepsuł w meczu. W z dwóch chyba miejscach nawet. No. Palec, no jakie to szczęście, że nie jedziemy na mistrzostwa świata, mielibyśmy teraz wielką tragedię narodową, kto będzie nie, grał. Nie mielibyśmy, bo no, trener no nie smuda przyrost. nie pała miłością do bramku. No ale Zabora. pewnie by go powoływał. No. Właśnie go nie powołuje. No nie powołuje. No, nie powołuje go, go, raczej... teraz. No. no powołał Fabiańskiego i Kuszczaka, to na pewno. Na pewno nie powoła przyroskiego, bo ten stracił nawet miejsce w bramce Polonii Warszawa i Gliwa stanął w bramce przeciwko Jagiellonii. i zagrał bardzo przyzwoity mecz. Polonia sobie spokojnie z rezerwami tak naprawdę Jagieloni wygrała, a przy Roski, mam nadzieję, na dłużej posiedzi, posiedzi na ławce. Tak. ławce. No Jagiellon, też się opłaci, opłacił ten manewr, bo są w finale Pucharu Polski. I dla no Jagieloni tak naprawdę ten sezon też trzeba powiedzieć, że zaczęli bardzo źle, bo mieli te minus 10 punktów. No a oni teraz utrzymają się spokojnie i są w finale Pucharu Polski, gdzie grają z Pogonią Szczecin, czyli z drużyną z pierwszej ligi. Więc podejrzewam, że jeżeli wyjdą w pierwszym składzie, to tą pogoni spokojnie ograją, bo... No, dla Jagiellonii to jest e, naprawdę historyczny moment, tak? No, dla Tomka Frankowskiego chociażby też, tak? E, Pogoń z trzecin ostatnio gra niestety e, dużo gorzej niż grała, nie wiem, jeszcze w marcu, e, czy na jesieni, kiedy zdobywała punkty regularnie. E, w tej chwili tam wiadomo, że Widzew rządzi, a to ciekawa w ogóle historia z tym stuleciem Widzewa. Nie wiem, czy czytaliście, słyszeliście, że historycy dotarli do dokumentów RTS-u, które mówią o tym, że Widzew tak naprawdę został zarejestrowany w 1921 roku jako RTS, a jego spuścizna wcześniejsza to jest jakieś w ogóle przekłamanie. Więc świętowanie stulecia Widzewa to pomyłka. Tak twierdzą panowie historycy z Łodzi. To na Łodzi. pewno, na pewno są kubicami UKS-u. <głos> Auręcie <Akurat, cichy sorry. głos> na pewno No dobrze, to ja myślę, że co, bo o piłce nożnej. O piłce nożnej nie starczy, bo yy, chciałem powiedzieć, że w komentarzach powoływałem notorycznie zawodnika Kiełbajacka do kadry narodowej. Okazało się, że zagrał. Że kibice w Poznaniu są mu wdzięczni. Teraz. <grymne> Chyba najbardziej z, Chyba całej, z całej Polski. No tak, znaczy kibice w Warszawie też mogli być mogliby, gdyby, gdyby, gdyby umieli wygrać z ruchem. Z ruchem, tak. To oni przede wszystkim powinni podziękować swojej obronie za to, jak pokryła zawodnika piecha przy strzale głową, a szczególnie Wojtkowi Szali powinni podziękować. No, ale oni A pro pokrycia, to też bardzo, bardzo nieźle y, obrońcy Śląska kryli Roberta Lewandowskiego. To był pokaz w ogóle. E... Tak, <laughs> tak, to było kuriole. No y, i tutaj odsuwa się kandydatura trenera Tarasiewicza y, w kadrze narodowej na plan dalszy. No, Śląsk, Jeżeli... Śląsk w tym roku jeszcze nie wygrał meczu. W e, roku tak, kalendarzowym w tak, 2010. I, więc... jakby, jakby zrobić tabelę na wiosnę, to śląski jest na ostatnim miejscu. A jeszcze niedawno to, to, to Ryszard Tarasiewicz miał być trenerem. No ja w, ogóle, no w ogóle jest tak, że ja mam wrażenie, że tak jest, tak jest dziwnie, bo i kibice Polonii, i kibice, i piłkarze, i trenerzy, no akurat Bakero to, to mniej, ale chodzi mi o to, że, że w Polonii i w Śląsku cieszą się, że udało im się utrzymać w lidze i jakoś tak zauważam bardzo duży regres oczekiwań, bo w zeszłym sezonie obie te drużyny były w czołówce, no Polonia to takiej ścisłej czołówce, Śląsk tam się dobijał do, do tej czołówki a jakoś tak dziwnie, nagle sezon później oni już cieszą się, że udało, udało im się utrzymać no, to, to trochę tak słabo no wiesz, zajrzała im, że tak powiem w oczy wizja, znaczy spadku. wizja spadku więc trudno, żeby się nie cieszyli no. mierz e... siły na zamiary jak śpiewa poeta, rzeczywistość przeczy czy zamiary na siły <śmiech> Skrzeczy. <raczy>. No. <śmiech> no skrzeczy rzeczywiście w jednym i w drugim klubie znaczy w Polonii bardziej bo... a nie tylko tam, no w Wiśle też teraz skrzeczy Źle w... to skrzeczy zawodnik Brożek. A, no, to, no ale pamiętajmy, to, że Wisła, że Wisła ale zależy zależy, nadal jest, lider. jest, wielu, Wisła jest ale nada liderem, więc nadal jest w odpowiedniej sytuacji, to prawda, że no fakt, że ma mecz na Łazienkowskiej. No, ale Legia nikogo nie straszy niczym w tej chwili. Tak, tylko że pamiętaj, że, że Wisła, tak, jak jak Wisła. Wisła <laughs> nawet jak zdobywała Mistrzostwo Polski yy, bardzo lekko z reguły, to na Łazienkowskiej dobrego wyniku to im się chyba dawno nie udało osiągnąć, więc... Wiesz, no Legia, jak, jak nawet z ruchem nie potrafi wygrać, jak sobie nie radzi ze słabiakami, to oni na Wisłę zawsze się zepną i, i są w stanie z nimi wygrać. Co mnie by bardzo cieszyło, bo. Znaczy, ja nie, nie okłamując nikogo, w życiu w Poznaniu byłem raz, a razem w tym miesiącu uczy. będę drugi. Razem byliśmy na Targach, razem na bardzo przyjemnie było, ale raz, no raz byłem jeszcze na targach poznańskich, dobra, dwa razy byłem, ale wolałbym... No, żeby no to dobra, akurat, no trzy razy, tak. Żeby to Lech akurat zdobył Mistrzostwo Polski, jeżeli miałbym wybierać między tymi e, trzema e, bogatymi klubami, mimo tego, że Robert Lewandowski e, odchodzi do Borussii Dortmund, co już jest e, raczej pewne na 99%. No i w sumie chyba dobrze w sumie dobrze, bo jak nie z kimś grać w piłkę to on pokazał w meczu z Bułgarią. Znaczy, jak, jak ma odchodzić to teraz, myślałem, że, tak, żeby także to się tak, nie skończyło jak, właśnie jak jest rzeczonym przed chwilą no. Pawłem Broszkiem, tak, który jak przespał swój moment no, dokładnie, bo, nie, no, bo nawet jeśli Lewandowskiemu się tam powiedzmy nie powiedzie odpukać i, i tego mu nie życzę to za dwa lata wróci, będzie miał 23 lata i nadal jeszcze w polskiej lidze yy, no, może, może być gwiazdą jakby mieć drugie podejście, a Brożek w tej chwili już swoje pierwsze podejście stracił a na drugie chyba już nie będzie miał szansy, bo, bo w takiej formie jak teraz to nikt go nigdzie nie kupi. Ale z ostatnimi tak, piłkarzami Wisły tak było, że ci, którzy mieli odchodzić i w końcu odchodzili po latach, czy tak było z Żurawskim, tak było z Frankowskim, Frankowski, że też tak, że, że, już mieli odchodzić, już mieli odchodzić, a ich trzymano i trzymano w Wiśle i dawano za potem a potem, <laughs> jak odchodzili, potem jak odchodzili, no to szybko się kończyły ich kariery albo od razu. Kosowski no. musiał iść na Cybr, żeby w Lidze Mistrzów pograć. Żywaski też przez chwilę był tylko tak naprawdę... No miał sezon miał, miał pierwszy, sezon wienialny dobry, sezon tak. miał w Celticu, Tak, ale, ale potem szybko się to Tak, no pokończyło. jest taki felieton Rafała Steca w Wyborczej ostatnio o Kalucze. O tym jedynym zawodniku Wisły Kraków, który zrobił realną karierę. No ale to ten dlatego, ten... że Kaluucze się bardzo mocno zbuntował. No, I... no I... tak, ale to jest chłopak, który żeby w Almerii w tym sezonie strzelił 11 goli strzelił bramki i Realowi Madryt i Barcelonie Nie, no gra świetni, gra świetni. z polskiej ligi zawodnik, który odchodzi który strzelałby gole takim klubom, to ostatnim to był Roman Kosecki no, a to już najstarsi górale, no, teraz tak. Jelen, myślę ma Jelen, tak, Jelen to jest rzeczywiście ten dzisiejszy gol strzelony Lionowi, to jest jego czternasta bramka w sezonie no bo tam, nie wiem jak, no jak się nazywa, Niong, Niong się strzelił, ale no Jeleń ma szansę być królem strzelców Ligi Francuskiej nawet, bo przed tą kolejką miał tylko dwa gole straty. No teraz, nie wiem, jak, jak Niong, nie wiem, ale jak strzelił gole, no to już w tym momencie miał gola straty raptem. No chyba, że Niong także, też no, Także, no, wczoraj miałem taką dłuższą dyskusję dotyczącą siły polskich piłkarzy i tak naprawdę Jeleń to jest taki no, samotny. Byłem wyspaniach. świadkiem tej dyskusji. Strasznie głośno. Tak, była malownicza głośno. A czy dyskutowaliśmy to jest za dużo powiedziane? Ty dyskutowałeś, nie, bo mnie a inni za... słuchali. No bo jeżeli ktoś mi mówi, że zafałszowaniem obrazu siły polskiej piłki nożnej jest, są dwa błędy Artura Boruca i to rzutuje na, na obraz polskiej piłki nożnej, no to halo. Nie. Siła polskiej no, piłki gdyby, nożnej... Gdyby tych błędów nie było, to by, to by było zafałszowanie. zafałszowanie. Tak, dokładnie. Obrazu piłki nożnej Obrazem Polski. siły polskiej piłki nożnej jest to, że ostatnim Polakiem, który zdobył bramkę w Lidze Angielskiej pierwszej był Robert Warzycha. 15... Który Podyżami już pięćdziesiątki dobiega teraz, jak nie lepiej. No bo to było 14 lat temu. To jest... No to może 50 nie ma, ale... No może być. No tak, on, on od dawna już jest trenerem, przecież on w Stanach trenerem jest od 8-10 lat. No to jest... Przecież o takie nazwiska jak Robert Warzycha czy Piotr Nowak, to raczej wszyscy traktują normalnie jako nazwiska trenerów, a nie piłkarzy. No, a tutaj ta siła to taka mocno słaba. A propos piłkarzy sprzed lat, to niedawno całkiem przypadkiem trafiłem na stronę internetową fotografa, który nazywa się Tomasz Łapiński. I jest to ten sam Tomasz Łopiński. No, to para się fotografią? Rzucił tak. palenie, nie jest rudy, jest łysy. Jest, ale jest fotografem. Oh, czyli zdjęcia robi ale, takie, takie średniawe raczej, ale ma swoją stronę. Ma ale swoją... Jakie, jakie zdjęcia? Ogólnie różne? Różnie. On tam gdzieś jeździł. jakieś są zdjęcia z Bośni, jeździ sobie po, po Europie, oh, po świecie, robi sposób. zdjęcia, wrzuca je na stronę. Nieweselne. I... Nie, nie, nie, nie. Takie to artystyczne. Jest... A, on jest bardziej artystą czy bardziej reporterem? Artystą, artystą bardziej takim. To są mm -hmm. takie zdjęcia tak, Porwacji, tak? Nie, ludzi, ale nie ma w tym jakiegoś opowieści, jakiegoś historii, po prostu są zdjęcia. Takie jedne lepsze, drugie gorsze. Nie, no ale to bardzo fajnie, bo to... Jak to zdjęcie, drugi, drugi. dalej dwa tyłu. dalej dwa koleje jest różnicy między... To a propos zdjęcia, ciekawe, czy Tomasz Łopiński kiedyś zrobił mu zdjęcie? Tobie? Niangowi. No. A... Czy ja się w męczy, to? to tak. Wróżyłbym raczej, że prędzej Maciek Szczęsny zrobi Tobie zdjęcie. I tu no go nie masz. Wiadomo, nie wiadomo, czy Maciej Szczęsny fotografuje. No ja ja oczywiście fotografuje? tak? Fotografuję. tak, tak, no, tak. tak to, to ja nie, to, nie wiedziałem. Jedna ja hobby jest fotografowanie koncertów. Ja myślałem, że jedynie jazz. Co jazz? No to, ty, nie, nie umiesz jazzu grać? Że jazz to każdy umie zagrać. Oj, jej, ja oj, oj. Depcz, depczesz mu po, po, po odciskach, Dobrze, po kruchym, cienkim tak, lodzie. Po, po ego. Skaczesz mu po ego. Dobrze, wróćmy do tematu, jakimkolwiek by ego. ten temat nie był. E, chciałem powiedzieć, że w, w, w, w dniu wczorajszym e, nastąpiła wiekopomna chwila, to wszyscy, której to wszyscy czekali jak kania dżdżu, kiedy to 42 gole Cristiano Ronaldo odejdą do Lamusa jako legendarne osiągnięcie. No więc wczoraj Messi strzelił 43. i 44. gola w sezonie. Mówię o tym tylko dlatego, że nikt inny o tym nie mówi. A Barcelona pobija kolejny rekord w ilości zdobytych punktów w lidze. Tak, 93 punkty Barcelona zdobyła, mimo tego, że zagrała tylko 36 spotkań jak na razie w tym sezonie. Nie, no, ma, e, ma, tak, ma szansę ale, zagrać jeszcze dwa, ale wcześniejszy, Myślisz? Wcześniejszy myślę, rekord, że zagra. Wcześniejszy rekord Barcelony, czyli tam 87 bodajże, to, to był rekord w, osiągnięty w, w 22 drużynowej, czyli w 40 meczach e, za Bobby Robsona. E, to, to był taki rekord. No, 93 punkty to robi wrażenie. Gdzie by to nie było? Z jedną porażką w sezonie, stop, jak dotąd, stop. bo jeszcze są dwa mecze. Jeszcze jest Sevilla na wyjeździe, która dzisiaj y, zamiotła mocno y, na wyjeździe Racing Santander. 5 do 1. Tam Negre strzelił. Słynna do jedyny. Tak, Polska-Peru. <laughs> Tylko <laughs> wtedy to się działo W 22 minuty. <laughs> a propos 82 roku tak. i filmu dokumentalnego, a coś mówili o nim? O Polakach? O tym meczu. Nie, natomiast był tam Zbyszek Boniek w koszulce Związku Radzieckiego. Tak. Bo... Bałtaczy, w koszulce. Jakie mi się nazwiska przypomniały przy okazji tego meczu? sułak Welidze, Bałtacza. Właśnie tam no, Włochin to wiadomo, tak? diemienienko, z Piątko. No, Ja Pamiętam jak kiedyś byłem na meczu. Spłatnień. Błękitnych Kielce i akurat grali z lublinianką Lublin. Lublinianka mogła być z jakiegoś innego miasta przecież. <głos> no, <ale> akurat <głos> była to lubelska lublinianka. Tak, tak, tak, tak, się, tak się złożyło. Metru 1 Lub, kwietnia. Lublinianka no i... Piotrków Trybunalskim. <głos> I Piotrka wie Lublin. Albo Lublinianka Białystok. Lublinianka Białystok. I prowadzący, prowadzący speaker te zawody oznajmił, że trenerem lubinianki Lublin jest Oleg Błochin. Na samym początku, tak. A to było 1 kwietnia. Ale to. A, potem w przerwie powiedział, że, na to, był, że to był taki żart. A kibice w liczbie 100 uchachali się. Tak, ale to bardzo dowcipne były te dowcipy. Dowcipne, dowcipy. No, Trafiały w celu. Dowcipne, dowcipy z Lublin i Piotrków Tak, Warszawianka Radom. Dobrze. Co dalej? Co, co, co, co dalej? A, no chciałem powiedzieć, że bo dzisiaj prawdopodobnie doszedł do skutku również transfer w Realu Madryt. A, tak doszedł, to e, prawda. Angel Di Maria, e, czyli bardzo obiecujący. 34,5 miliona euro. E, znaczy, to akurat nie robiłbym z tego wielkiego halo, bo to raptem jedna trzecia kwoty, którą no, za Krystynę tak. wydano. Real właśnie strzelił gola na 2-1 z Majorku. Także... Czyli do końca będzie. Czyli do końca. A, to a... sprawdzę ty możesz nie robić, ty sobie sprawdź, a ja powiem, że ty możesz nie robić z tego wielkiego halo, ale w Portugalii. Cristiano Ronaldo. A, no proszę głową. Głową. głową. Ale w Portugalii, jak jesteśmy przy Cristiano Ronaldo, z tego wielkie halo, mimo wszystko jest robione. Chociaż to mnie dziwi, bo po prostu mam tu w, w informacjach agencyjnych, że jest to rekordowy transfer w portugalskiej ekstraklasie. Być może tak no, z, jest Z, z, no, z, portugalskiej z za takie pieniądze, nie obchodził. Najdroższymi piłkarzami, którzy wcześniej odchodzili z Portugalii, byli DECO i quarezma no, a tutaj nagle ten Di Maria no całkiem niezły piłkarz i, i technicznie świetny i szybki no myślę, że w realu się tam ma szansę sobie znaleźć miejsce bo tam akurat na skrzydłowych to no czekają mocno. Tam mu tam się przydało. A czy Boskidiego na swojej słynnej liście go ogłosił? Na pierwszy mecz. Ogłosił go w sensie na pierwszy znaczy, mecz. Nie, ale, ale on, ale on w, w meczach eliminacyjnych grał we wszystkich albo w, no, był podstawowym piłkarzem kadry Maradony, więc myślę, że raczej ma szansę pojechać na mistrzostwo. Nie, dobry piłkarz. No, my, myślę, że wart takich pieniędzy, jeżeli idzie do realu. Także... <laughs> No pewnie dla innego klubu kosztowałby mniej, no ale dla Realu kosztuje się dwa razy więcej od razu. Cena wyjściowa jest inna. E e chciałem powiedzieć, że e Bojan Krkic e strzelił w ostatnich 9 meczach 7 goli dla Barcelony. To nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale ostatnio strzela dosyć regularnie. Chłopak e no jest takim. wszyscy stawiają go jako taki. Przeciwległy biegun dla Zlatana Ibrahimowicza, który to od czasu meczu z Arsenalem ma problemy ze strzelaniem bramek. No, a i przed meczem z Arsenalem też miał, też miał problemy. Ale jak się popatrzy na jego i statystyki i ilość asyst, to, to już nie wygląda tak źle. To jest tak, że on rzeczywiście zapracował dla Barcelony jakieś 35 goli w tym sezonie. Licząc, Poza tym on też pracuje trochę w inny sposób, inny Brudzież, sposób tak, to, no. prawda. To, to jest on, też tak, że on, on robi, miejsce, dwóch ludzi robi miejsce dla Pedro I dla Messiego No, Dobrze, to jest, no ale to, jest... to, to trzeba oglądać Mecz wnikliwie, żeby widzieć Że dwóch ludzi jest zawsze przy nim e, On się cofa Wyciąga tych obrońców może, jest, może mógłby to robić pewnie bardziej dynamicznie I spektakularnie No ale umówmy się 93 punkty Barcelony w lidze W tym sezonie nie wzięły się znikąd i to tyle. Jeżeli, jeżeli chodzi o piłkę, to ja już dziękuję, skończyłem. Brawo. Bo ja, bo ja bym, My chcieliśmy o siatkówce. Chcieliśmy o siatkówce trochę, bo w końcu się Final Four odbyło, to, które, które się raz nie odbyło z przyczyn wiadomych. Ja, ja mam cudownie informacje informacje o raz. piłce, ale to nie do końca jest o piłce, więc może później. To może. To później. zachowaj sobie tak. No, ale co, co o dziennikarstwie, że co? Chciałeś powiedzieć? Nie, no To jest kolejny przykład, to co się wydarzyło z siatkówką i o kolejnej fakowości. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Polskich dziennikarzy, którzy już stawiali skry jako absolutnego faworyta tego turnieju o ja mówisz. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. To to ogóle... już, już, już była koronacja skry, już, już wiadomo znaczy, było. Znaczy, że... Bardzo, bardzo mnie ubawił jeden pan, który powiedział, że no wystarczy wygrać z Damę Moskwę jesteśmy w finale, tak? <śmiech> <śmiech> Jakie to proste. <śmiech> No. Wystarczy znaczy, pokonać Barcelony znaczy, i jest mnie, jest... mnie pierwszy set z Dynamem napawał ogromną nadzieją, że tak powiem. Nie że... no, no znaczy, znaczy, wiesz, to, nie, to nie znaczy, że nie mieliśmy nadziei, tak? Bo jakby no, po to się wychodzi na boisko i z kraj jakby jest jednak. Znaczy, dosyć... nie ulega wątpliwości, że ten potencjał ma. No, znaczy, no, no. Znaczy... Gdyby, gdyby ten mecz odbywał się w listopadzie, śmiem twierdzić to myślę, że skra zagrałaby go dużo lepiej, bo to nie była taka skra, którą ja jeszcze z listopada czy grudnia e, pamiętam wtedy, kiedy oni byli naprawdę w gazie, bo to była taka skra, która no tak, tylko że e, na, na, na drugi, trzeci set to oni grali na tak zaciągniętym ręcznym hamulcu na tym polega właśnie przygotowanie puścili. drużyny, żeby tak. formę złapać wtedy, kiedy ją trzeba mieć. No, znaczy ja myślę, że tutaj jakby nie ma co kombinować? No, siła europejskich, europejskiej koszykówki wróci. Siatkówki, <grym> siatkówki klubowej, o, Jak zwał, tak zwał. Jak zwał. tak zwał. Jest właśnie taka. Tu siatka, no, nadal tu siatka, tu piłka, nadal, nadal najsilniejszą ligą jest Liga Włoska. Pinko. Zaraz za nią jest Liga Rosyjska. Liga Polska jest na trzecim miejscu. Jakby no, ten turniej, to po prostu po raz twierdź, kolejny twierdź. pokazał, tak? No znaczy, było poza, to, że to, widać było, że to w ogóle jest... wybiło wszystkim tak, tak, to... tak. świadkówkę z głowy. Tak. Zresztą no, tak myślę, że taka właśnie jest siła Ligi Włoskiej, no tak to w tej chwili wygląda, że czasem się zdarzy, oczywiście, że, że polski klub ogra kogoś z, z Włoch, bo to się, to się zdarzało, no ale na, na takim poziomie, gdzie przychodzi już do rozdawania tych najwyższych laurów, no to I tak to nie. wygląda. I też, znaczy, to są dziennikarcy. Mnie to też dziwi, że, że tu nagle wszyscy zaczęli tam załamywać ręce, że to w ogóle porażka, że jak to? Trzecie miejsce tylko i że w ogóle nie, nie, nie, nie ma żadnego... Tak, od euforii aż po grób. Tak, że nie ma żadnego tak. progresu, że znowu Rosjanie i Włosi są przed nami, tak? To, to i tak sobie pomyślałem, że tak jakby Polska Liga zasuwała tutaj zawrotną przed prędkością, a Rosjanie i Włosi stali i czekali, aż ich dogonimy, tak? no, no to tak nie jest. Oni też się rozwijają. No i jest progres o tyle, że trzymamy się cały czas w czołówce, tak? Bo... Znaczy powiem tak, ja, należałoby się cieszyć, że tak dobrze i na takim poziomie zagrał turniej Łukasz żygadło. No to jest właśnie, do to, to, to tego chciałem dojść, znaczy, że to bo, jest jakby... bo wreszcie mamy rozgrywającego, który może zastąpić e, Pawła Zagumnego na tak wysokim poziomie. Tym bardziej, poziomie. że pamiętajmy, że dla Łukasza to był trudny okres ostatnio, bo on w tym Trentino z reguły jednak jest, no z reguły, Zmieni, cały, jest, cały sezon, siedzi, tak? sezon tak? siedział na ławie, tak? wypad z reprezentacji przez to, w której zresztą, nawet jak był powoływany, to też był z Więc wszyscy wiedzieli, że jest dobrym rozgrywającym, tylko że on rzadko kiedy grał i miał szansę to pokazać. Bo rozgrywający, jak jest drugi i, i gra w meczu po 3-4 piłki w secie, no to nie ma kiedy się wykazać, tak? nie ma takiej możliwości. No i teraz dla Łukasza to jest naprawdę, był świetny turniej i pokazał, że on potrafi na takim poziomie udźwignąć bycie pierwszym rozgrywającym. I ja myślę, że teraz dla niego pierwszym krokiem powinno być zmienić klub, bo nie ma wątpliwości, żeby grać. Żeby grać. Co kolejkę, żeby bo... grać. No on w klubie będzie drugi. To, że w tym turnieju że został najlepszym wygrywającym Final Four, że wygrali, bardzo fajnie, ale, ale on tam się do pierwszego składu nie przebije w tym, w tym Trentino. Ja tak nawet się rozmarzyłem przez chwilę, jakby to było fajnie, jakby do Skryp przyszedł. No. No tak, no to ten, ten, znaczy falas ten chyba... falaska, no, on lepszy, falaska lepszy już nie będzie. Nie, no. to... Młodszy też nie. Znaczy falaska moim zdaniem to w ogóle jest y, pewna pomyłka od samego początku w założeniu. To jest, y, on padł ofiarą turnieju, gdzie Hiszpania tak. wygrała Mistrzostwo Europy. i falaska to znaczy nie już... on padł ofiarą, tylko Skrabar. Znaczy, żyje, skrabar no, on to Tak, No ale rzeczywiście to nie jest rozgrywający na miarę trzeciej drużyny y, europejskiej. Gdyby nawet ten Zagumny grał, yy, tylko że on jest za dobry też z kolei. On tu w Panatinej Kosie, który nie znalazł się w Final Four, grał świetne mecze. No i na pewno no, jest lepsze rozgrywające. nie przypadkiem więc wybierany regularnie do jako najlepszy rozgrywający turniejów wielu, dużych, wielu dużych różnych. Tak. Natomiast no, no, że Gadło wrócił do reprezentacji, na Ligę Światową został powołany. No, teraz to już bez łaski. <todgłos> tak, dokładnie natomiast wiesz, też ja bym nie wiesz, bo to też tak najłatwiej z tego falaskę biednego tłut ciągle to, to też nie jest tak że skra nie, no ale nie Scra wygrała z Dynamem ani, przez falackę tak? ani nie grała blokiem ani nie grała odbiorem no, te piłki spadały po prostu nie, no, no, to nie był było to, nie był na to dobry na to, turniej no. ale rzeczywiście no, jak ktoś obejrzał mecz Trentino jakikolwiek ostatnio no to jest rzeczywiście to jest tak jak no, nie wiem w piłce nożnej nie, to, jest, to jest Barcelona Chelsea przepaść reszta Europy to tu jest Trentino, Tak. Przepaść. przepaść, Dynamo, Przepaść, reszta Europy. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze przed Dynamem nie są dwa inne kluby z Ligi Włoskiej, które z jakichś tam przyczyn akurat nie weszły tutaj do, do Final Wiadomo, Four. Wiadomo, to różnie tam się układa, Ten system pucharowy, tak? czy, czy, czy zawsze ktoś tam w międzyczasie odpadnie, czy ma słabszy dzień. No to, to, to no, prawda. No, że z Ligo... W piłce ręcznej i w koszykówce też tak jest, że, że tam jest to, co jest Final Four piłki ręcznej, to, to, to rzeczywiście jest to Final Four. Potem jest przepaść i tam są drużyny niemieckie. A propos Ligi Mistrzów, polskie kluby, znaczy takie w cudzysłowie polskie, czyli niemieckie kluby z wieloma Polakami podpadały, Aha. niestety, tak. Znaczy niestety, tak oczekiwanie dla mnie, rzekłbym, bo, bo to, że Kilonia gra w Final Four, to, że Barcelona gra w Final Four, to, że gra tam. Ciudad Real. No, Ciudad Real. To, to nie jest żadna niespodzianka. No nie, są nie, drużyny, jest, ale... które spotkały się w finale. No dobra, ale gdyby tam był Hamburg albo Levent, to też nie byłaby jakaś tam wielka niespodzianka. No. no, Montpellier to też nie byłaby niespodzianka. Niespodzianką są niedźwiedzie, te tam rosyjskie. No i na szczęście grają w półfinale z Barceloną, bo to jest najsłabsza drużyna, w tym Final Four spodziewam się hiszpańskiego finału. Myślałem, że hiszpańskiej inkwizycji się spodziewasz. To byłbyś nie, nie, nie. Nie, jedyn jedyn nikt nie spodziewa. niewielu na świecie. Właśnie, byłbym właśnie, właśnie. się nikt nie się spodziewa. Spodziewa. Byłbym pierwszy, tak. Ale spodziewam się hiszpańskiego finału. Myślę, że, że w finale Ligi Mistrzów w tym roku spotka się Ciudad Real z Barceloną. No i tu może się zdarzyć wszystko. A w koszykówce, no to CSKA gra w piątek z Barceloną. To Tak ciekawie się poukładały te pierwsze czwórki w różnych dyscyplinach sportu, że Barcelona ma i w piłce nożnej, i w piłce ręcznej, i w koszykówce Duże w miasto Duże miasto, paru sportowców no. A my właśnie wygrzebaliśmy tutaj informację, że niejaki zawodnik Arshavin twierdzi, że do Barcelony przechodzi no, tak, tak, to, to, to Co jest to. raczej jego pobożnym życzeniem niż czymkolwiek innym Dlatego, że jak donosi prasa angielska, Arszawin, y, jak wróbel więcej pije niż waży. I <laughs> tak, tak mu się <laughs> zwidziało, myślę, szansa. Tak, to już jest delirium. <laughs> Szanse ma no, marne na opuszczenie klubu. Znaczy, jak gra, to gra rzeczywiście jak jest wygra dobrze. Ale Natomiast sądząc po tym, co pisze o nim y, bulwarówka angielska, to chłopak rzeczywiście za kołnierz nie wylewa z takim nazwiskiem nie jest jakąś niespodzianką. Ale z angielskiego typu pokazów zawsze słynęli z tego, że nie wylewają nie czy wiecie, kręcił reklamówkę, już nie pamiętam. Tak, PlayStation w Znaczy nakręcił dwie wersje, tak, bo ponieważ wiadomo, że ściągnięcie takiego piłkarza... Ale jak robił reklamówki, to też kręcił je w dwóch wersjach. No tak, no bo firma się zabezpiecza, już jej się udało ściągnąć Runeja Jana zdjęcia, to nie mogą ryzykować, że będą mieli zdjęcia do wrzucenia w śmieci. tak? Tylko trzeba się zabezpieczyć. Szczególnie, że jeżeli zamiesiąc. kogoś tak brzydkiego robi się twarzą czegokolwiek, to już dobrze mieć rzeczywiście jakiś backup. No, ja on ma po prostu specyficzną urodę. No Ja znam Twoje poglądy na temat jego urody. I pomysł na biznes. Tak. tak. No, nie będziemy się dzielić z szerszą publicznością tą informacją. Dobrze, to chyba tyle. tak? To wróćmy jeszcze kamyczek, że Puchar świata w zakopanym został uznany za najgorzej zorganizowany w tym sezonie tak, z skokach? Pucharów świata. Tak, tak skokach, i jeżeli chodzi o punktację, to jest w ogóle jakaś przepaść między Zakopanym i całą resztą. Forum Nordicum go uznało za najgorsze tak, zorganizowany ale... puchar w świata. Hmm. Hmm. Jeszcze mamy. Ale nasi redaktorzy telewizyjni czują się świetnie. Czy znaczy, świetnie czują się ci wszyscy wszyscy pijani kibice w okolicach Krupówek. Którzy Kroki widzieli tylko w telewizji, ale, ale i tak pojadą w przyszłym roku 15 stycznia, żeby się znowu napić. No to panie chodzi o folklor przecież. Tak. No tak, tak. No i wąsy na Ale ja myślę, dzieli. że to forum tak. nordikum no nie o tym chodziło, tak? Forum Nordikum to jest tak. Co się tak. Forum Nordikum, tak. tak. Nie, chodzi organizacją, tak. Tak, tak, typu obsługa dziennikarska pewnie tak. i tak dalej. Tego typu historia. No cóż, niezły prognostyk przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Może być tylko. Kolejny kopanej, tak. Tak, skoro już nie może być gorzej. Mamy jeszcze taką informację, że y, podobno szykuje nam się zmiana kodeksu karnego. Y, według tej zmiany do dwóch lat więzienia może grozić za złamanie zakazu stadionowego. To jest bardzo zabawna informacja. Bardzo. Tak. Szczególnie, że zakaz jako taki nie funkcjonuje, a tak. człowiek, który ma zakaz stadionowy na mecze Legii Warszawa wchodzi na Stadion przy Łazienkowskiej na mecze reprezentacji w świetle prawa. Bo zakaz obowiązuje go tylko na Meczeleki, Legii, co jest w ogóle kompletną bzdura. No, w ogóle wchodzi na inne stadiony, nie ma problemu. Więc... Na, na każdy sobie wejdzie, bo... Bo nikt tego nie sprawdza przede wszystkim. Jest no tak na, ja, i pewnie na Legię też wchodzą. Polacy są narodem, który generuje najszybciej, i najskuteczniej martwe przepisy. Mamy ich bo wiele. Gdyby nawet za zaczęto próbować ten przepis po, po jego uchwaleniu stosować, to ja chciałbym zobaczyć to więzienie, do którego zmieszczą się ci wszyscy, kto, co wchodzą z zakazem stadionowym. A I to znaczy, się tam ee... będzie działo. Tak. W Anglii jest krótka piłka, załatwili to w ten sposób, że po prostu na stadionach były pomieszczenia, w których się tych tam chłopców z zakazem zatrzymywało. To jak w starożytnym Rzymie i potem rzucano lwom na pożarcie, tak? <laughs> Wiesz no, jak jak kiedyś. Się... Jak kiedyś... Bardzo któryś... dobry pomysł, wróćmy do niego. Znaczy świetny, świetny wyrok. Trzymajmy ich pod murawą. W latach 70. w Argentynie był taki wyrok sądu, że chłopak włamał się do mieszkania, nie pamiętam którego już argentyńskiego boksera, który był wtedy mistrzem świata wagi ciężkiej w jednej tam z kate... tych federacji. No i w ramach wyroku dostał do wyboru albo dwa lata w celi, bo to była tam jakaś kolejny jego wybryk. Albo trzy rundy na ringu z właścicielem mieszkania. <grymne> Wybrał dwa lata w celi. Real strzelił gola na 3-1. No czyli do końca, do końca będzie ciekawie. Jak już jesteśmy przy ringu, to y, niejaki zawodnik. Y, znaczy, Cristiano Ronaldo. Głową. Znowu zbani. Trzecia rundka głową. No się przejął chłopak. <grymne> no, znaczy, nie, no, trudny teren, tak? No Szacun. No. Jak jesteśmy przy ringu, bo byliśmy. Zanim hmm. wróciliśmy. Ja nie byłem był no, Adamek. Adamek tak, Adamek swoją drogą, ale też y, y, y, jaki zawodnik, chociaż to słowo zawodnik jest trochę nie na miejscu, Pudzianowski. Aha. <laughs> Bokser Pudzianowski. <laughs> szykuje się do swojej kolejnej walki w, w tym MMA i jego trener jest ciężko przerażony bo trzeba się boksować bo powiedział, że zawodnik ski, nie dość, że nie posiada żadnej techniki to jeszcze nie czuje bólu ja myślę, że to jest akurat atut, że nie czuje bólu no nie no, Krzydę może sobie zrobić w ten sposób A, no, Tak, może sobie złamać paluszek. No, z warunkiem, że sam zacznie się bić po twarzy. no tak, Adamek wygrał walkę tak no, ja jej nie widziałem, więc nie będę o niej mówił. Ja, ja tylko widziałem jego przeciwnika po walce. No, wyglądał, jakby przegrał. No, <laughs> przeciwnik powiedział, że... Myślę, że jakby tak stworzyć wzór boksera, który przegrał walkę, to on się łapał spokojnie. Tak, Czyli wyglądał, jak Rocky była po zwycięskiej walce. Bo w boksie się to rzadko zdarza, że ktoś schodzi z ringu, jak go nie znoszą i jeszcze jest w stanie powiedzieć, że przegrał walkę. No to, no to ten akurat dał radę, uniósł, uniósł porażkę. A niejaki Albert Sosnowski ma się zmierzyć z Witalijem Kliczką i no wyobraźcie tak. sobie, że nikt tego nie chce w Polsce pokazywać. Bo no jest bo za to drogo, 150 tysięcy euro. No tak, a to będzie bo bo za to będzie krótka walka. To będzie krótka walka. No tak. <laughs> Oni mają doświadczenia z Gołotą. Wiesz. Bardzo droga walka. Więc z Gołotą, przecież na sekundę na walki tak. to, to bardzo droga rzeczywiście. Do tej pory <laughs> pamiętam, jak czekaliśmy na transmisję w radiu bodajże na walkę Gołoty i zanim zdążyliśmy ją usłyszeć już były reklamy. Tak, tak. No ja słyszałem, jak no, dziennikarz, miał, dziennikarz... On miał takie dwie, trzy walki. W dziennikarz justyra właśnie się wypowiadał o temat tej walki i tam bardzo... ale której? Tej przyszłej, Alberta Sosnowskiego mhm. z Kliczką właśnie mówił, że tam, że jeżeli Albert przetrwa jedną rundę, to, to coś tam, dwie to coś tam, trzy to coś tam, no i już tam przy czwartych chyba chciał pomnik już stawiać, jak przetrwa cztery rundy Generalnie polecamy w takim razie, wielokrotnie już wspominano w podcaście, taktykę serialu, który był filmem. Tak. Z tak. No Kiczką ale... to się może nie sprawdzić, bo on wbrew pozorom taki ruchliwy jest dosyć. A do tego ma doktorat filo... z filozofii. I myślisz, że zna Myślę, ten że tak. film. Myślę, że może jakoś dobrać sobie taktykę poruszania się po ringu. Może go zagadać na przykład. No dobrze, jeszcze mam kolejną, ostatnią wiadomość o tym, że zaczynają się mistrzostwa świata w hokeju za kilka dni. Na drabie? Nie, na lodzie, no wbrew poza... pod dachem. O, patrz, no, no, <grym> jest, dach, jest modelka, tak, modelka to chyba się odniewać. wybiera. Ta. Ta. Które, które według Mariusza Czerkaskiego mają wygrać Rosjanie. No To im się już zdarzało w przeszłości Panie parę razy. Widzę, że panowie nie mają... Jest, mają jest, macie jest, takie mąż niemądre mąż wyrazy twarzy. No, no nie, jest. bo niestety stanęły przed oczami Mistrzostwa Świata tej drugiej dywizji, w której grali Polacy ostatnio, o których mało mówiliśmy, bo to przykre było i tak mi się mhm. też... Czyli najważniejszą było. imprezą tego roku Były Igrzyska Olimpijskie Które wygrała jak wiadomo Ekipa kanadyjska I nie sądzę, żeby Kanadyjczykom tak, i tutaj... Amerykanom Chciało się wysyłać Nie, nie, no bo po, tutaj po, chyba nawet NHL po... nie przerywa Za bardzo rozgrywać NHL to gra w ogóle teraz więc, więc nie, wyś... będzie... nie wyślą tych, tych samych hokejstów Więc to jest impreza pod tytułem Gramy rezerwami No więc... tak, bo, bo, bo, bo, no bo nie wyślą też Rosjan, którzy tam grają Czechów, Czechów Finów, Shwedów, Szwedów więc będzie to taka... taka... Nie wie. O, i, I zapłakał, był redaktor za bada. a też nie wyślał. Znany, Reprezentacja Gany nie wystąpi. Nie, nie, nie. Także taka troszkę, tak, podrzędna impreza niestety z tego, z tego pewnie wyjdzie. No, no ale też bo sport fajny. Myślę, że powoli wyczerpujemy tematy. Chciałem powiedzieć, że nadal jest 3-1 dla Realu. <laughs> Mimo silnych modlitw. I nadal trzy gole głową strzelił Cristiano Ronaldo. Nic się nie chce zmienić. A w meczu z City z Tottenhamem? Nadal 0-1 Tottenham. Bardzo. I gang prowadzi. Hmm. Czy redaktor Magdiasz ma może jakiś żart do powiedzenia? Ja no, się uparli. Zupełnie no, ja Mam Jestem chory. Zaczyna się stopni, dobrze. 38 stopni gorączki, I... Więc pójdziesz do lekarza. Ha, ha, ha więc nie, już cię opowiadałem dyktaryjkę mogłem jej nie mówić wtedy, to miałbym na koniec o, o zmianie piłkarza Telichowskiego który musiał się położyć, widzisz to, o, się na początku tak. a to, to bardzo bardzo, bardzo, bardzo smaczne było to była. może przytocz mimo wszystko no drugi raz, Bo może sobie ja. kolega wymontuje jak będzie bardzo chciał ją na koniec wrzucić Bo kolega sobie nic nie będzie wymontowywał <śmiech> kolega chce się zachować w całości wystarczy, że wczoraj nie wymontował Ciebie <śmiech> też wymontował Lepiej Dobrze. się zmontował na podcast. Słuchajcie, zbliża się północ. A chciałem podziękować pomocy no. medium y, mobilnego w postaci podcastu koledze Cristiano za to, że odwiózł mnie do domu w sobotę. A ja chciałbym powiedzieć, że y, zdyscyplinuję po zakończeniu podcastu redaktora Zawadę, żeby odezwał się do tych naszych słuchaczy, którzy wygrali nagrody i o których zapomniałem. nie się odezwać. No właśnie. to jest, no jest jakiś... I to jest chaos, kompeten kompetencyjny. Przepraszamy. Ha, chaos kompetencyjny przepraszamy w bo lista nagród czeka Tak pamiętamy o naszych słuchaczach a właśnie kiedy mieliśmy wybierać mieliśmy mieć możliwość wybrać to co jest 20% taniej że no to mamy... miało być tak, że ja mogę powiedzieć że tutaj drodzy słuchacze od redaktora Magdziarza książka na przykład czyjaś tam tak? a wybrałeś? ale jak mam to zrobić? No właśnie. Znaczy innymi słowy, zapomnieliśmy o tym trochę, Roz, rozgrad, rozgardiaszu, tak, tak się tak, mówi? Rozgardiasz, długi już, tak, rozgardiaszu. Tak, organizacyjnym i przez długi weekend, natomiast w przyszłym tygodniu tak już zrobimy. Na przykład Dorota rozgardiasz. Dodam tylko, dodam tylko, że cały czas na stronie podcastu po prawej stronie wisi banerek, przez który można wejść, tam jest dwadzieścia kilka płyt, z których można sobie coś wybrać. Wybrać książek na razie, czy płyt? Płyt. No, widzę, że ty zaglądasz no zajrzałem tam, ale byłem <głos> pewien, że to <dostałem> książki <głos> <głos> na przykład The <głos> a to można wybrać książki czy płyty? ja mogę wybrać dla słuchaczy tylko płyty czy książki też? Bo Bo opowiem pogubię. ci po podcaście nie, ale to powiedz co słuchacze, będą robić eee, od razu. No. możesz wybrać na razie, płyty. na razie płyty. Na razie płyty. I wybierzemy. Ja i... też mogę. Tak, ty też możesz. I zmienimy to, co tam jest. Bo na razie jest to, co jest, więc jak ktoś chce, to może sobie to kupić. A w przyszłym tygodniu. A czy przewidujesz przy jakieś, podcast, jakieś, na przykład? Jak pojawią się nowe rzeczy. Jakieś tak? specjalne nagrody dla redaktorów, którzy wybiorą najfajniejsze płyty, które będą najczęściej kupowane przez słuchaczy. Ja mam wrażenie, że już tydzień temu rozmawialiśmy na ten temat. Nic nie dostaniesz. <śmiech> Bo tam jest ta ja płyta. Wie, co ale ja, ja, ja chcę to samo <gry> <gry> zaczniemy się ścigać ja to ja będę polecał Dodę może się <gry> przydać, ale, ale poproszę o, o inną płytę zabawić. no dobrze zobaczymy coś, coś z tym zrobimy a na mhm. dzisiaj to myślę, że należy zakończyć ten podcast to drugi, nagrywany znowu w zupełnie innym sposób. Nierówną walkę z rozgarwiaszem. Nierówną walkę, tak, ze sprzętem. nierówna warka to była Wczoraj była nierówna warka. Ja warkę, Mamy zepsutych nie... dwóch, dwóch redaktorów, ale z zreperowanego psa. Dzisiaj nie szurał. Dzisiaj nie szurał tak Pies. bardzo, trochę pogryzał. Tam nie szczeknął szczekną na, na, na newsomistrzowca świata w hokeju. tak Ona lubi hokeja. No, no tak właśnie, I jak na tych pazurach, tak trochę po tym twoich panelach się, się śmiga, ślizga. To, jak to tak, tak trochę jak hokeista hokejowy. A wygląda mi... Ale na panczenach. No, na panczenach. Wygląda mi niestety, bo jest 81. minuta. Znaczy, ci co będą słuchać, to dla nich już będzie dużo po niej. <głosy> w meczu Majorka Real, że niestety Barcelona, no, żeby, nas na żeby zdobyła mistrzostwo, to musi wygrać z Sevillą i z Valladolid. Tak to wygląda, bo Real nie odpuszcza i nadal prowadzi 3 do 1. I myślę, że to już tak się skończy. Bo znaczy, Skończy się pewnie tak, że trzeba będzie zdobyć 99 punktów w lidze, a drugi Real skończy ligę jak znam życie i będzie miał ich 98. Znaczy, nie wiem, czy akurat w... tak to się skończy, ale... No, ale, ale może. To, ale jest to jakiś absolutny, prawdopodobnie rekord punktowy. Jest rekord rekordów. Rekord rekordów... No, nie spotkałem się z nikim takim, żeby dwa zespoły na tym poziomie osiągnęły taki wynik. No, ale to jest niestety smutne, jeżeli chodzi o poziom Ligi Hiszpańskiej. No, no Jeżeli drużyna Real u siebie, czy, no, to czy jest Majorka jest... u siebie, która jest czwartą drużyną i w tym sezonie przegrała tam jeden czy dwa mecze w ogóle na swoim boisku, dostaje takie bęcki od Realu albo Real takie bęcki od, od, od Barcelony. To nie najlepiej świadczy jednak o. No jakie te bęski są, to do końca nie wiemy, bo znaczy widzimy, widzimy tylko widzimy wynik. Tak, tak? No, ale ale jaki jest obraz meczu? Ale mecz, to... mecz Villarreal Barcelona widziałem i e, pamiętam, kiedy to tam Villarreal z Barceloną wygrywał. No, tymczasem tu do przerwy było 3 do 0, tak? E, na wyjeździe e, grająca Barcelona. Chciałem Cię rozczarować, to jest straż pożarna. Mmm, ja no, możemy remizą. posiedzieć. Siedzimy nad remizą, skup się. Jak zawsze, od roku chyba, albo lepiej. A no, wczoraj... nie, ja dopiero od dwóch tygodni jestem w Warszawie, <laughs> więc. Okay, Warszawy czyli na żalibarzu. Komputer <laughs> się wyłączył przystanie jeden do trzech. Tak? Czas skończyć. czas skończyć. Się, żegnają się. Marcin, zakatarzony, magdiarz. Ja <laughs> Nie za Ja mu chrypa i nie mogę mówić. Bardzo ci się zawadał, Michał. Dzień, Dzień dobry. On ma 38 stopni trochę Bardzo lepiej. serdecznie. <laughs> Ernest Gaweł. Przemek Kondrat. GOOOOOOOL! JEST! JEST! Nie!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 Zębak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś, kto mi wrzucił, Szaranowicza na skrajnie? Turku, koniec, ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swoją elegancką fryzurę Tadeusz z A tymczasem przy piłcerze, szarp, tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach. Eleganckie mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie. Przepraszam radość. Przepraszam, suńcyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?